Witam bardzo serdecznie w 146. odcinku podcastu Bezimienny. No i słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również Michał Wiśniewski. Cześć wszystkim. I Michał Stiller. Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mamy dwóch Michałów, więc będę musiał ich jakoś tam oznaczyć. Jeden będzie Michał S, drugi Michał W. Normalnie jak w jakichś wiadomościach. E, słuchajcie, e, ok e, Rafał dzisiaj nie ma, Rafał sobie zrobił e, przerwę, chyba podróżuje e, tak czy siak e, no pograliśmy pograliśmy dziesiątki godzin Michał, gdzieś dziesiątki godzin ja nie do końca, ale, ale też trochę pograłem i powiemy sobie dzisiaj w temacie głównym o nowym Call of Duty Modern Warfare e, powiem wam, że strasznie dużo osób się na niego rzuciło nawet wśród moich znajomych ci co na no, lubią serię ale, ale rok, rok co roku nie kupują, a w tym roku ci, co kiedykolwiek grali, mieli coś wspólnego z tą serią i ją lubili, postanowili, że w tym roku zakupią, wszyscy jak jeden mąż. Słuchajcie, czy faktycznie ta seria wraca na no dobre tory? Czy jest się czym podniecać? Ja, ja trochę ja, ja trochę przygaszę, Michale, twoja chura, optymizm tym tytułem bo jestem trochę innego zdania. I słuchajcie, i oprócz tego powiemy sobie o Borderlandsach, 3. Michał W. dzisiaj do nas przyszedł do studia, więc powie o Borderlandsach, przeszedł je wzdłuż i wszerz. Mówi, że nawet chce zrobić platynę, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, 146 odcinek nagrywamy sobie w niedzielę, 17 listopada 2019 roku i jedziemy z Hyde Parkiem, więc może... E, od Hyde Parku e, czyli co się ciekawego u ciebie działo w ostatnich tygodniach, może, może zacznę od Michała Michał co tam u ciebie? od, od którego Michała? Ha, ha. no właśnie, <laughs> ma, ma, właśnie to wychodziło możemy um... nawet mówić, to trochę się <laughs> Tak, to trochę będzie chaos wtedy ale, ale można okay. spróbować e, pa, patrzę czy nie, nie śpicie, no dobra, e, Michał Stiller niech Michał zacznie Dobrze. E, co, co tam u ciebie? Mogę zacząć. Ostatnio Zacznę. kupiłem sobie nowy samochód. Kupiłem wow. sobie Honda Civic. W Niemczech poszedłem do ubezpieczyciela i dostałem fajny gadżet, to znaczy niektórzy może uznają to za fajne, niektórzy może nie, bo to jest trochę kontrowersyjne, ale jednak dla mnie mi się podoba. Jest to gadżet, który bada... Poczeka, ty, ty sobie go kupiłeś, tak? Dostałem, ten gadżet był do wyboru jako opcja w ubezpieczeniu. Mhm. Nie musiałem go brać, ale mi powiedział, jakie mam z tego korzyści i tak dalej. I to jest gadżet polegający na monitorowaniu poruszania się pojazdem. Mam taką wtyczkę okay. w zapalniczce, która bada to, połączona z telefonem, która bada, jak przyspieszam, jak hamuję i czy dostosowuje się do prędkości, która jest aktualnie, która obowiązuje na znakach. Po prostu, czy równo, gdzie aplikacja zapisuje moje wszystkie trasy, zapisuje wszystkie błędy, hamowania i tak dalej i wystawia mi ocenę, przez którą mogę dostać specjalne rabaty w ubezpieczeniu. Hmm. E, powiedz mi, Michale, w takim razie, w, w ogóle chyba chcielibyśmy pozdrowić Rafała, tak? E, więc pozdrawiam Rafała. Pozdrawiam. E, e, tak, e, Michale, w takim razie, e, e, czy to działa też w ten sposób, że ty tanie płacisz za ubezpieczenie? Po jakimś czasie, kiedy będę dłużej utrzymywał moją... Ja jeżdżę przepisowo, bo w Niemczech jednak jest tak, tak że wszyscy jeżdżą równo i, i nie ma, że ktoś się tam gdzieś wyrywa, czy nie ma takiego wielkiego hamstwa, Nie, żebym teraz patrzał na, na sytuację drogi, na drogach w Polsce, ale... ale bywa, w Polsce tak jest, Michale. By, no, no, bywa nie, różnie. Tylko, bywa różnie. Szeryfowie i tak dalej. Gdzie... Nikogo nie oszukujesz teraz, więc... Dokładnie. No i, i gdzieś tam na pewno... Zdecydowałem się na to, bo wiem jak jeżdżę i, i wiem, że, że no, no. gdzieś tam jakieś procenty na pewno wpadną i dokładnie nie wiem, co mi tam przysługuje, ale może, może jakieś korzyści w finansowe wejdą z tym. ubezpieczeniem ja ci... spoko i w tym urządzeniu jest też nawet pomiar, y, jeśli o wypadek chodzi, czy, czy jak będę miał wypadek i czujnik to wykryje uderzenie to automatycznie ktoś z ubezpieczalni będzie do mnie dzwonił na mój telefon komórkowy. Jeśli nie odbiorę, to automatycznie wysyłają do mnie pomoc. Chciałeś coś mi, ale... E, tak, tak, powiem ci, że no, ja sam też od jakiegoś czasu e, zmieniłem ubezpieczyciela. E, i w ok, post... Poczeka, poczekaj, poczekaj, pozdrawiam Rafała jeszcze raz. No, <laughs> e, zmieniłem ubezpieczyciela i u, e, tutaj jest tak, że masz licencję na nawigację, która też bada twój, e, twój styl jazdy, jeśli masz tą, tą aplikację włączoną z nawigacją, ona może tam działać w tle równie dobrze, nie? Także nie musisz mieć włączonego telefonu. E, i też na tej samej zasadzie, nie? Że, że też bada Twój styl jazdy, aczkolwiek jeszcze skończyłem z tego korzystać, patrząc po tym, jak ile jeżdżę, ponieważ jest po prostu za mało, żeby to mi naliczało jakąkolwiek zniżkę na dobrą sprawę, bo jeżdżę głównie po mieście. Plus właśnie przez to, że głównie po mieście, no to niestety, ale te, ten zysk był bardzo znikomy, jeśli chodzi o nabijanie tych punktów, także tutaj jest takie na, na dwie różne rzeczy, że tak powiem, ponieważ z jednej strony to jest fajna opcja, bo zawsze idzie ugrać jakąś zniżkę na, ubezpie, na ubezpieczeniu, ale w moim przypadku no to niestety za bardzo nie podziałało. To fakt, sam zauważyłem, że w mieście ciężko cokolwiek wywalczyć, bo jednak są nieplanowane hamowania dosyć często. No właśnie. I aplikacja to od razu łapie jako, jako niebezpieczny manewr. Czy, czy trzeba gdzieś z jakiejś uliczki po prostu szybciej wyskoczyć, żeby zdążyć? I tak, aplikacja automatycznie... jest druga, druga opcja. Na przykład ja w drodze do pracy mam, mam trasę, gdzie jest taka duża ulica e, główna do której równolegle idzie osiedlowa i często ten GPS niestety, ale łapał w ten sposób, że ja jechałem normalnie z przepisową prędkością, ale na głównej, ale GPS łapał, jakbym jechał na tej uliczce równoległej, już no, nie przepisową, tak, bo powiedzmy główna miała 60, a ta osiedlowa 20. No to, no to, jest, już... to o tym nie pomyślałem, że może takie Aha, powiem, ale rzeczywiście... No, mhm. także tak, e... są, są tego mankamenty ja, e, to ja jeszcze się troszeczkę wtrącę e, ale wtrącę się tylko, że ja mam e, jest też u mnie taka możliwość u mnie to akurat w Anglii jest e, w ubezpieczycielu, który nazywa się Aviva, nie wiem czy macie w Polsce, coś takiego e, tak czy siak ściągajcie sobie aplikację Aviva e, i sobie jeździcie z tą aplikacją, chyba musicie zrobić do 100 mil już nie pamiętam po prostu. To nie musi być w jeden dzień, to nie musi być w tydzień, to nie musi być w miesiąc. Kiedy zrobicie, wtedy zrobicie. I on, on po tych 100 milach e, mówi wam, jakim jesteście kierowcą i proponuje wam na przykład w Awiwie, oczywiście e, jakąś tam ofertę już ma dla was przygotowaną, po tym jakieś jeździcie, e, z tym e, z, e, po prostu z jakąś zajebistą zniżką. To no i, i, i to jest w sumie bardzo fajna rzecz, bo jest jeszcze u mnie, u mnie inna opcja, że faktycznie macie jakieś tam urządzonko e, do samochodu, ale, ale ogólnie ja bym się w to nie bawił, bo, no bo ja, ja tak nie że pewnie przepisowo jak Michał. Michał. Mi, Michał, też, Michał mi też się zdarzy mieć ciężką nogę, ale, ale się tym nie przejmuję. Co to no, no, no, szczególnie, że widzisz, znaczy... że jeżeli masz jakieś takie w mieście, to spoko. Nie? Jeżeli masz na trasie dłużej, to też, ale jeżeli masz takie Wiejskie dróżki, gdzie na przykład masz jakieś chujowe ograniczenie, a jest pusto, jest prosto, jest pusto, no to rura. No to, no, no tak. to jest lipa. I ja mam akurat tak do pracy. Akurat ostatnio naciąłem się i nie wiem, czy mandatu nie będzie, bo akurat Uuu. jechałem taką drogą i najgorsze jest to, że ja doskonale znam tą drogę, bo jeżdżę z nią codziennie do pracy. I z załuku jechałem, po prostu łuk, łuk mi się skończył, świecą mi światłami z naprzeciwka, że, że chyba stoją. Zrobiłem łuk i patrzę, loduwa stoi otwarta, bo w Anglii jest tak, że oni mają duży ten policyjny samochód, otwarte drzwi na oścież i po prostu kamerka sobie w środku jest na drogę. I, I nie wiem, Tak, nie wiem czy mnie złapali, tylko wiecie, to było 30 to była droga, na której siedzi 50 kilometrów, tak? Powinienem jechać 50 kilometrów, jechałem koło 60. No więc mogę mieć mandat, może mi się udało wyhamować, nie wiem. Ale właśnie w, w tego typu przypadkach to by mi się kompletnie nie sprawdziło, nie? E, no, bo to jednak jest trochę taka kula u nogi, e, pomimo tych, e, tych zniżek, e, pomimo tego e, e, ceny za, za ubezpieczenie. To jest dobre dla młodych kierowców. E, nie wiem, Michale, ile ty masz lat e, prawo jazdy? E, 9, pra 9 lat już mam prawo jazdy. No to nie, to ja, ja kompletnie bym się już nie bawił w to na, na twoim miejscu. To <laughs> powinieneś, przecież mieć, przecież <laughs> powinieneś mieć zniżki, kurcze, nie wiem, tam chyba max, czy nie? To znaczy prawo jazdy mam, to zna, moje, mój pierwszy samochód był ubezpieczony 4 lata temu, więc dopiero od 4 lat zaczynały mi się zniżki, bo wcześniej jeździłem samochodem zarejestrowany na moją mamę, oczywiście przekręty Michał, I, no, Nie, no wiem, to, to i nie, nie, nie, nie naliczało mi nie. wtedy zniżek, zniżek, więc teraz y, zaczynałem od tego najwyższego progu, gdzie płaciłem za swoją astrę na miesiąc 120 euro na miesiąc. A teraz płacę za Hondę, Folkasko i w całym pakiecie płacę 60 euro na miesiąc, więc robi to różnicę o, po, po okay. jakimś czasie. Okay, I dostałem, okay. no też, no. dostałem też e, korzystniejszą cenę, bo sobie pod, e, koszty ubezpieczenia podjąłem, podpiąłem sobie także e, rower na wypadek kradzieży wypadku i tak dalej. Więc o. zawsze jest tam e, im więcej się tam rzeczy nawrzuca, wszystko przeniesie do jednego, to, to zawsze jest korzystniejsza oferta. Aha. No tak, dobra. Michale, coś poza, poza tym? Coś jeszcze zrobiłeś ciekawego? Oprócz jeżdżenia samochodem oglądałem też serial atypowy. Nowy sezon wyszedł mm -hmm. ostatnio, trzeci już sezon. I czym jest, czym jest ten serial? To jest produkcja Netflixowa o chłopaku o imieniu Sam, który jest osiemnastolatkiem z autyzmem. I mm -hmm. Ten nastolatek, nastolatek, osiemnastolatek, ten chłopak y, próbuje być samodzielnym w życiu i szuka po prostu takiej drogi samodzielności i szuka także miłości, co jest bardzo fajnie przedstawione, jak, jak, jak, jak y, chłopak z autyzmem postrzega otaczający go świat, że na jakie bodźce on negatywnie reaguje, kiedy się stresuje itd. i tak dalej to doprowadza w tym serialu do całkiem zabawnych sytuacji, ale też takich sytuacji cringowych, że myślisz sobie o kulte, co się teraz odwaliło, nie? I bardzo fajny serial przedstawiający w sumie historię całej całe jego rodziny, która jest y, w większym stopniu skupiona na nim, żeby, żeby żyć tak, żeby jemu było dobrze. Y, nadopiekuńcza mama, która y, uważa na każdy jego krok. Ojciec, który próbuje je, jego zrozumieć, ale i próbuje dojść do lepszego kontaktu ze swoim synem oraz siostra, wiadomo starsza siostra, ten młodszy brat, czyli ten sam jest, jest jej takim oczkiem w głowie i musi się po prostu tym bratem opiekować. Ten serial składa się też na, na wiele innych wątków pobocznych. Jest zdrada, jest złamane serce, są smutne momenty, są Pouczające momenty i ogląda się to naprawdę bardzo lekko. Odcinki mają po 30 minut max, jeden chyba był, był dłuższy, ale to jest właśnie takie 30-minutowe odcink 30 odcinki, to jest to, co ja w serialach lubię najbardziej i serial atypowy podchodzi o każdej porze dnia, nieważne co się robi, bo bo ten serial jest po prostu łatwy i przyjemny w odbiorze, więc naprawdę można polecić go wszystkim. I poza Netflixem, to było jedyne, na co miałem czas, bo, bo Modern Warfare pochłonęło całe moje dwa tygodnie, zagrałem w taką, nie wiem czy to można określić mianem, minigierki. Gierka nazywa się Lonely Mountains Downhill, czyli zjazd na rowerze z góry, jako że, że uprawiam ten sport na co dzień, jeżdżę na rowerze. To stwierdziłem, że, że ten tytuł będzie dla mnie i na czym gra polega. Mamy cztery góry, na cztery góry składają się cztery na, na jedną górę składają się cztery trasy z różnymi wyzwaniami, i trzeba po prostu zjeżdżać z góry jak najmniej się przewracając i jak najlepszym czasem dojechać do mety. Co nie jest wcale takie proste, mm. bo fizyka jazdy no bo... została naprawdę wciągnięta na świetny poziom. I czułem, że mogę zastosować w grze triki, które stosuję w prawdziwej jeździe, na, w prawdziwych lasach, że aha, jak tutaj przyhamuję i zrobię ślisk, to lepiej wejdę w ten zakręt. I to się sprawdzało w grze, więc, więc czuć, że w tej grze naprawdę pracowali ludzie, którzy na co dzień na tych rowerach zjeżdżają z tych gór i, i naprawdę to widać w tej grze. I co mnie urzekło w tej grze, to także to, jak ta gra yy, brzmi nie ma w tej grze żadnej muzyki, jedynie na trailerach, ale jak się jedzie w grze, to są trzy dźwięki trzy moje ulubione dźwięki, jeśli chodzi o, o dźwięki rowerowe czyli grzechotka w kole, gdy się nie, nie, nie pedałuje to grzechotka brzęczy szelest opon i szum wiatru w uszach. I to wszystkie trzy dźwięki to jest wszystko na co się składa dźwięk w tej grze. I to robi naprawdę klimat y, tego bycia w tym lesie, w tej, w tej górze. Więc dla fanów rowerów oraz dla fanów y, gry jaką jest Trails, naprawdę jest, jest, jest co tam robić. Wyzwania są podciągnięte na wysoki poziom. Kiedy się zalicza wyzwania można odblokowywać y, różne stroje, kolory, kaski i... i w części rowerowe i można później zamieniać y, rower na, na lepszy, na szybszy, na różne statystyki i na pewno inny rower pomoże zdobywać inne osiągnięcia na, na różnych trasach. Więc jeśli ktoś lubi wyzwanie, bo gra naprawdę trzyma wysoki poziom, to, to naprawdę polecam. No jest... tak, ja patrzę, że wygląda strasznie ogólnie. Y, rzut jest taki jak, jak w Diablo. Z góry? <gry> I, ale, ale to fajnie, fajna praca kamery pozwala łatwo zorientować się, kamera się róż, przesuwa w różnych, różnych e, płaszczyznach i fajnie to pozwala reagować na różne zakręty czy, czy na mosty, skoki i tak dalej, że ta kamera jest bardzo bardzo intuicyjnie, tam, tam się porusza i naprawdę bardzo przyjemnie się w to gra, mimo... No, gra wygląda biednie. Jest tylko dróżka, trochę lasu i ten kanciasty człowiek. No tak, ale no, może się grać faktycznie przyjemnie w coś takiego. No, no, myślę, że, myślę, że to nie jest taka gra, że, że patrzy się na grafikę, tylko naprawdę na gameplay i gameplay jest naprawdę miodny. Ta, ten model hmm. jazdy jest, jest na wysokim poziomie i, i mówi to rowerzysta, który na co dzień jeździ na takim rowerze, więc, mm -hmm. <laughs> więc to musi coś znaczyć. No tak. No dobra. E Coś jeszcze, Michale? No. Nie, z mojej strony to już wszystko. No dobra, no to w takim razie to tyle u Michała, e, więc teraz e, może niech powie, co tam u niego słychać, Michał. E, Michał, co tam u Ciebie? <laughs> znaczy tak, dawno <laughs> się nie słyszeliśmy sobie, sobie, Christianie. świetnie. No e, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. E, e, tak. Więc, Witamy. No. Ja, ja ostatnio e, przez znajomego trochę wkręciłem się w modela modelarstwo a dokładniej w składanie Gundamów, czyli takich japońskich robotów. Um, Ile coś już... takiego kosztuje? Taki robocik? A zależy od modelu, bo modele występują w różnej jakby jakości. Um, Kurczę, zaraz to przyjdziesz, zaraz ja załapię jakiegoś bakcyla i ja zaraz to gówno <śmiech> kupię. No <śmiech> dobra, no bo... e, Ponieważ tak, z, zaczynają się, jest, jest jakby kilka rodzajów, e, pod kątem wielkości i ilości części. Takim podstawowym to jest, jeśli dobrze pamiętam, to jest w skrócie HG, czyli High Grade, jeśli dobrze pamiętam. I to jest po prostu model w skali 1 do 144 i to jest około, jeśli chodzi o części, to jest model w skali 1 do 144. Taki jakby na start jeden z fajniejszych, bo to jest ten rozmiar, on jest w wysokości 13 cm, mniej więcej około. No i składa się z od 150 części w górę. Wszystko oczywiście trzeba powycinać cążkami z tych wyprasek takich plastikowych. Później jeszcze obrobić trochę skalpelem i najlepiej jeszcze papierem ściernym lub są takie patyczki ścierne do paznokci. No wiem, ja, wiem, no. no i składasz to wszystko, masz na koniec robota, którego możesz ustawiać w różnych w różnych pozach, bo wszystko, wszystkie te praktycznie przeguby mu się ruszają, e, także jest to naprawdę dość, dość fajna opcja. Czy on już pomalowany już jest? Czy e, znaczy on ma plastiki w różnych kolorach, A. w sensie te wypraski mają, e, są po prostu w różnych kolorach, więc one już wychodzą w kolorze, masz dodatkowo naklejki, więc też to trochę, trochę zmienia, zmienia wygląd. Mm. Natomiast można je dodatkowo pomalować, oczywiście. Nie? Także też fajna opcja. Później kolejna to jest, no i te, te pierwsze, czyli te właśnie HG, High Grade. To są tak powiedzmy w okolicach, bo ja wiem, w polskiej dystrybucji to jest dostówki, stówki, od, znaczy od stówki tak około, od 100 zł taki model. Jeśli się ściąga je z, z Japonii bezpośrednio, to najczęściej wychodzi taniej to jest jakieś nawet do połowę taniej bo polska dystrybucja niestety e, bardzo sobie liczy e, marze. Ale ma na po, po, powiedz mi, ode Sona AlieExpress albo na czymś takim? Myślę, że znajdziesz aczkolwiek jest strona, która się nazywa HJL.com bodajże to jest mhm. Hobby Link Japan rozwinięcie skrótu. No i tam po prostu rzeczywiście, jak, jak się ściąga, to na przykład właśnie ten sam model, który jest w Polsce, występuje za stówkę, no to u nich na przykład za 35, 45, 50 zł w przeliczeniu już. Później kolejną opcją są... No dobra, poczekaj, poczekaj poczeka, Michale, ale no. kupuję sobie tego robocika za stówkę powiedzmy. No tak. I ile czasu zajmuje Ci ułożenie go? Znaczy, to zależy, jak ci to przyjdzie, nie? Zależy, jak, jak, jak, jaki dobry jesteś w robótki ręczne. Znaczy tak, a... no, znaczy, bo bardziej mi chodzi o to, wiesz, co, co, ile, ile, ile zabawy za, to, za tą stówkę dostanę. To jest jakieś... A... Godzina, 50. Dziesięć... T... Nie, no tak myślę, że za trzy godziny. Mm. No okej. Okay. A... Znaczy ja swojego pierwszego właśnie takiego HG składałem jakieś właśnie 3-4 godziny, mm. jeśli się nie mylę. A... No wiadomo, że to pierwszy, więc trochę. To było utrudnione zadanie mimo wszystko, bo to pierwszy raz do czegoś takiego się siadałem, w ogóle pierwszy raz do modeli siadałem wtedy. No ale no to zajmuje rzeczywiście jakieś trzy od trzech w górę, myślę. Tak można śmiało powiedzieć. A później taki trochę trudniejszy to jest. Real Great i wtedy to jest też w skala 1 do 144, ale części jest od 250 w górę, więc są dużo bardziej szczegółowe. No i teraz kolejny to jest Master Grade, jest już w większej skali, bo jest 1 do 100. I to już jest taki rzeczywiście trudniejszy. Jednego właśnie teraz składam, dlatego aktualnie nagrywam z podłogi zamiast ze stołu, bo Niestety stół mam zawalony <laughs> częściami. Eee, I to już jest taki rzeczywiście... No ja na przykład w tym momencie tak jak się wspomagam tutaj, to jest od 250 części w górę, aczkolwiek myślę, że ten mój ma spokojnie z 600 może mieć. Takich kawałeczków, z czego na przykład e, jeden kawałek, taki najmniejszy chyba do tej pory jaki wycinałem, to był tak e, milimetr na 2,5 milimetra wielkości. Mm. No, taki prostokącik, be. no, także, także też fajnie, później wiadomo są jeszcze większe, to są perfect grade, to już są wtedy w skali e, np. 1 do 80, to już są takie rzeczywiście bydlaki duże, bo to już 30 cm i, i wyższe, no, także wiadomo, że też różni się cenowo, tak, te, te high grade, no to rzeczywiście, tak jak mówiłem, 50-100 zł, później jest e, od, od stówy w górę te real grade jakoś powiedzmy do dwóch, do dwóch stów te master grade rzeczywiście idzie dorwać jak są w jakiejś promocji ja na przykład tego swojego wyłapałem w całkiem niezłej stanie. właśnie też, też z Japonii sprowadzony, bo znajomy, znajomy sam sobie coś zamawiał to zapytał się mnie, czy, czy ja bym nie chciał to znalazł mi takiego, który mi się podoba i tam mi no. wyniósł chyba 250 zł. i siedzę nad nim dzisiaj już spokojnie za 3 godziny i mam dopiero mm, tułów, dwie ręce, <głos> głowę e, i escape pod. Także. Także no. Trochę, A... tro, trochę jest po... do składania. Bo, bo jestem na tej stronie jak one się nazywają? E, Gundam. Tam. E, jak wchodzisz na to hlj.com e, powinieneś mieć zakładkę całą Gundam i masz właśnie high-grade kits, no, ring-grade mam, dobra, mam i dalej, dalej, dalej. No, no jest, jest, dobra. Okay. No, Także tak, ja, ja aktualnie jestem mm, po złożeniu trzech, w tym momencie składam czwar, czwarty właśnie model. E, Kończę, to, to AST, ast, ast. Taki bakcy złapałeś na to? No, powiem Ci. Znaczy, inaczej, wiesz co, swojego czasu tak kiedyś siedziałem jakieś siedziałem jakieś w chacie i tak myślę kurde, coś bym powiedział tak mnie tchnęło, że poskładałbym Lego. To mi, kumper mi podrzucił jakiś swój model, który miał z Lego. Eee, wiesz, ale, ale, ale te, te, te Lego, na przykład ten zamek, nie wiem, Hor Horwardu, czy na przykład tą eee, e, e, z Gwiezdnych Wojen jest, e, ta no, Gwiazda tak. Śmierci, ty, to... Tylko... To jest zabawy trochę, nie? No jest, okej, okay, nie? Aczkolwiek no, tam masz już gotowe części, nie? To jeszcze musisz to sobie powycinać i poobrabiać. Aha, no tak. To, to, jest, tak. to jest też dodatkowa zabawa. No Tylko tak, w, LEGO, w Lego jest bardziej większe pole do manewru. Można jeszcze to przebudować i sobie coś innego stworzyć. O, hmm, czy tak, może na tutaj, przykład tak, dwa tak, roboty połączyć ze sobą i, i zrobić coś dziwnego? Wiem, że są takie opcje, że możesz właśnie połączyć części z jednego z drugim, ale to muszą być chyba konkretne, konkretne serie, jeśli dobrze, się, dobrze pamiętam. Natomiast e, kontynuując, mówię, kuba mi podrzucił chyba korwetę właśnie z LEGO. Złożyłem ją, oddałem mu. I tak sobie siedziałem jakiś czas później. On, on się wtedy właśnie wkręcił, bo ktoś też mu podrzucił e, jakiegoś właśnie Gundama I on już takiego baktywował od razu po jednym modelu, bo on sam, sam kiedyś składał jakieś samoloty i tak dalej. Mhm. No, i zawsze próbował mnie właśnie tym zaradzić, tak. mówił: nie, no, co ty, nie, no, takie składanie, nie, weź. Po czym podrzucił mi jedną paczkę, e, cążki do tego, do tego skalpel, e, taką matę, żebym sobie nie pociął stołu. E, I mówi, masz złóż no to tak któregoś nie właśnie też mnie tak wzięło, że coś, coś bym coś bym porobił takiego, Wiesz, no jak, jak siedzisz cały czas na przykład przy kąpie albo tu oglądasz seriale i tak dalej, no to jest coś takiego, że chętnie byś się od tego oderwał i porobił coś manualnie, z, dala od, z dala od kompa i tak dalej i właśnie to mi zapełnia taką lukę w tym momencie że siadam sobie do takiego modelu nawet jak ja mam gdzieś tam w połowie rozgrzebanego to i tak do niego na przykład wracam po jakimś czasie Odkładam sobie tylko muzyczkę. No, i sobie tak długie, Lampka, stół i siedzisz z tymi cóżkami. Obcinasz te, te wszystkie plastiki. Mm. Później z karpelem składasz to wszystko i widzisz, jak to no, na Twoich oczach powstaje zalebisty model robota, nie? No, jesteśmy dużymi chłopcami i no, nie oszukujmy się roboty. To jest coś, co każdy lubi. A to tak. brzmi jak dobra opcja na takie długie zimowe wieczory, gdzie na przykład, nie wiem, można słuchać podcastu przy herbatce i sobie tam podłubać. Tak, ale tak, tak, Wiem dokładnie. po sobie, że jak ja zacznę, to już nie będzie końca i nawet boję się na tą stronę wchodzić, żeby zobaczyć Do model. It. Mam za dużo innych zajęć, żeby jeszcze, jeszcze ten, ale LEGO hmm, bym znaczy... sobie to składał, LEGO Technik, bo widziałem hmm. różne ciekawe zestawy. Tak, tak, też są bardzo spoko. Natomiast tutaj jeszcze powiem, że e, cała seria Gundamów, e, Mobile Suit, e, Suit Gundam, to jest też anime na przykład poprzedni model, który złożyłem właśnie zresztą na Netflixie też można obejrzeć, jest jedna bardzo fajna seria mimo tego, że to jest teoretycznie science fiction dużo akcji, to jest mocno polityczna więc też, też nie jest jakoś bardzo, bardzo lekkie anime no i właśnie kumpel mi przyniósł ten jeden zestaw, on powiedział, że mówi, że on nie złoży no to masz, weź sobie złóż bo ja go nie złożę no i zacząłem, zacząłem go tak powoli składać, gdzieś tam go rozgrzebałem, został, po czym właśnie kumpel mówi, że ej, słuchaj, bo e, właśnie wleciało na Netflixa to, e, ta seria Gundamów e, od, od tego modelu, który ci porzuciłem. Tak mówię, aż sobie, sobie włączę, nie? No i ja no jak już zobaczyłem w pierwszym odcinku tego Gundama, no to e, przepadłem, nie? Także... Czyli kumpel dał ci model tak po prostu, który kosztuje 150 zł i powiedział, masz sobie złóż? Nie no, daję mu kasę, ja to sobie i podrzucił. Nie, bo chciałem posady. spytać, czy twój kumpel jeszcze kumpli szuka. <głosy> nie, nie, nie. E, A, spokojnie. Tak, w, w, ogóle, w ogóle wszedłem sobie na jakiś tam AliExpress, akurat na Uisa. Na teraz i faktycznie jest to też chyba w tańszej cenie. W ogóle są też te zestawy e, toolsów e, do tego tak. właśnie... Mm pilniczki, widzę jakieś takie oh, what the fuck. Co to, co to znaczy jest? mimo wszystko Obcęgi. ja bym polecał, jeśli chciałbyś e, kupić taki, taki jeden kit, to mimo wszystko polecam Ci właśnie z tego albo Hobby Link, albo z jakiegoś, e, bo Ty siedzisz w Anglii, nie? Tak, tak, Tego, tak, tam tak, tego, tak, tak, na tego tak, powinno no? być więcej jakichś sklepów z, z gunplom Pewnie e, jest. E, e, Jakbyś zna wszedł do jakiegoś modelarskiego to obstawiam, że, żebyś coś znalazł. Mhm. Mm no, natomiast polecam Ci mimo wszystko kupić te, które są brandowane Bandai, bo one przynajmniej jakościowo są dobre. Przede wszystkim, nie? No? Uh -hmm. no tak, tak, tak. Ja tylko z ciekawości sobie wszedłem. nie? No, no. Że faktycznie... No wiesz, no wtedy kupujesz, znaczy ja kupiłem taki zestaw y, cążki, mata i, I skalpel za chyba 6-7 dych na Allegro. Także to nie uh -huh. jest jakiś duży wydatek na start, bo na dobrą sprawę centimetse… jak chcesz zacząć, to w sumie powiedzmy właśnie ta mata plus, plus cążki i skalpel już z, z dodatkowymi nożykami to jest właśnie jakieś powiedzmy 5-6 dych. no i model no to tak powiedzmy nie wiem, no za stówkę tak nawet z polskiej dystrybucji no to już jest to masz za 150 zł naprawdę bardzo bardzo spoko model no to no ciekawe, ciekawe, ciekawe Coś innego. No. Coś innego, Michale. No dobra, no powiem Ci, że za zabawę masz fajną. No także mówię, no jak, jak coś, to, to mogę coś polecić ewentualnie, chociaż pewnie i tak bardziej bym się zdał na, na mojego kumpla niż, niż na siebie. E, mhm. Ale rzeczywiście są bardzo fajne modele, naprawdę spoko można, można z nimi zrobić e, rzeczy, a już rzeczywiście jak się w to wkręci, no to jest naprawdę sporo zabawy i sporo opcji jeśli chodzi o w ogóle modele, tak? bo to są na przykład jest z tej serii Gundamów, które yy, który właśnie z tej serii, którą oglądam no to na przykład na tym na tej stronie, którą Wam podałem no to jest pięć stron w ogóle produktów, tak? z czego jedna strona to są tylko takie dodatki, a yy, reszta to są rzeczywiście modele, więc jest, jest co robić. No tak, no spoko. No, fajne. przy próbie połączenia się na tą stronę wyskakuje mi połączenie nie jest prywatne, jest zagrożenie wykradania to, to, bo, a, bo, ty, bo ty w Niemczech mieszkasz, to może dlatego, oni się tam wszystkie oboją ale to jest znak, że mam z tym nie zaczynać <laughs> a myślę, że w Niemczech też znajdziesz jakiś sklep z tymi e, z Gundamami, także spokojnie no, no, także mówię, no moim zdaniem bardzo fajna opcja właśnie tak, czy tak jak właśnie Michał powiedziałeś, że na takie zimowe wieczory, żeby sobie posiedzieć, posłuchać podcasty i poskładać, czy właśnie żeby się oderwać trochę od, od gier, czy, czy właśnie od kompo od pracy. Widzę, że... że z Amazona po prostu można kupić. Też, jasne, Nawet jasne, są Air Max'y z Nike i eBay, także, także, także jest, jest spory wybór, nie nie nawet są buty z Gundama, widzę <głos> bardzo możliwe, co by mnie to nie zdziwiło 300 euro, ojejku <głos> no. no tak e, dobra Michale, co tam jeszcze ciekawego co tam jeszcze poza tym, że sklejałeś modele ostatnimi, to co jeszcze poradam e, nie skleję, bo to trzeba zaznaczyć, że te modele w ogóle nie są nie, nie korzystają Aha. z kleju także one są to składane z części, one nie są klejone czyli jak je złożysz, to możesz je też rozłożyć tak, tak, tak Aha. No, a to to, to. to dobrze, że to wyszło. No. <laughs> no ee, z takich pozostałych rzeczy ogrywałem na przykład wost na, na konsoli. I wyobraź sobie, że ja też. I Uuu. też na konsoli. Uuu. Tak, Michale. Tak, Michale. No. I co, udało ci się przejść pod scenariusz? Nie, nie, nie. Nie grałem jeszcze aż tak długo, ale no. po prostu. E, dzieci do kopalni. E, jeszcze nie wysłałem. Jeszcze nie wysłałem. Nie, wiesz, to staram się być taki. Staram się po prostu eliminować rzeczy, które, które po prostu muszę a, a tego jeszcze nie muszę robić, więc, więc nie ale ja, powiem, ale, ja ci powiem, że już, musisz, pocieka, ale musisz po... to zrobić od startu e, ale, ale powiem ci szczerze Michale, że już pierdalają wiór Więc to już musiałem już zrobić <śmiech> Także nie da się być dobrym więc... masz zupę nie. na trecinach, tak? Mam, już dawno mam, już dawno mam Ale za, <śmiech> zachwalają sobie, więc wiesz no, no, no, e. dobra, dobra. E, no, więc e, tak, no gra świata. Ja, ja w ogóle będę chciał nie powiedzieć więcej na odcinku, ale jeszcze w nią tak długo nie grałem. Przyszedłeś Michale coś? E, tak, udało mi się skończyć e, ten główny scenariusz. O, proszę, ale co, no. główny scenariusz, czyli tą jedną, bo tam jest chyba parę misji, tak? E, znaczy nie, to masz po prostu jeden scenariusz, to jest jedna taka jakby długa misja, nie? że musisz przeżyć ileś tam dni. Mhm. E, tam, jest ale tam chyba masz trzy takie scenariusze p... chyba. Tak, tak. Znaczy, no, ten pierwszy główny to jest ten nowa nadzieja. Nowy dom, chyba to się nazywa. Aha, no tak, tak, tak. tak no no to, to, jest, to jest ten główny, nie? który skończyłem. Tych pozostałych jeszcze, jeszcze nie duszałem. Mm. A poczekaj, a, a ile ci to zajęło? Aż znaczy, tak, odpaliłem grę. Mm. Znaczy mnie, nie, nie, nie, nie. Ja wiem, że restartowałeś się parę razy, to wiem, <laughs> ale bo bardziej mi powiedz, ile ci to zajęło od początku do końca. Od początku do końca? I, i tak, e, tak, tak. Usiadłem chyba około 20, skończyłem o 3.00. Ten jeden ran, który, mm -hmm. e, który mi się udał. Czyli około 7 godzin. E, no, z wami na toaletę tej jedzenie. Aha, okay. Czyli <laughs> no, tak, że, 6 godzin. No, no jakieś prawda. 6, no. Myślę, że, myślę, że tak. No okej, okay. gra świetna, co? jest super, naprawdę jest, jest, jest. ale muzyczka, muzyczka soundtrack jest tam fenomenalny naprawdę to jest, to jest jedna chyba z lepszych rzeczy w tej, w tej grze no i klimat, klimat klimatycznie też, też jest bardzo spoko mhm. tak. ja w ogóle tak ja w ogóle chcę o nie powiedzieć może w następnym odcinku powiem jak już ją tak dobrze ogarnę to może Michał też wpadniesz i pogadamy sobie o tym razem <laughs> Zobaczymy jak będzie z czasem, ale spoko. Tak czy siak tak. To jest bardzo dobra gra i to jeszcze polska. Tak. E. Dodatkowo na kompie ogrywałem też grę wydaną przez, przez nasze polskie studio, mianowicie Moonlightera, którego zresztą za jakiś czas prawdopodobnie zakupię na, również na, na konsolę, bo mimo wszystko konsola jest takim moim głównym sprzętem do grania, więc jest to będzie to łatwiejsze dla mnie. Moonlighter. A, no, tak. A, dwa, ciekawe... złote, dwa, dwa funty na Steamie. Na, na Switcha nawet wyszło. No dobra, tak, mów. Wyszło na Switcha, to wyszło Serio w bardzo... promocji jest? To ja biorę. <laughs> Wpisz sobie Moonlighter i będziesz miał pierwszą stronę. Z naszej ulubionej ulubionej oficjalnej strony nazywa się G2A. Hey, i tak. a to przecież normalna strona internetowa ja, ja nie rozumiem o co chodzi no dobra nie, nie oceniam e, no, ja w, też, w każdym dało. razie e, no. zacząłem grać e, miło tak, bo leżało mi strasznie długo na, na, na Epic Game Store hmm. było, było w jakiejś promocji że za dawno dawali przepisałem do konta i tak wiedziałem, że chciałbym w to zagrać natomiast nie było okazji kiedy tak jakiś czas temu pojechałem do rodzinki, jakby dłuższy weekend. No i tak siedziałem wieczorem, a bym w coś pograł. No to ten Moonlighter był zainstalowany, no to odpalam. No i kurde, wsiąkłem, nie? Naprawdę. W szczególności, że ja lubię roguelike. No wiem. Tak, no jak, wiem, tak wiem. jak ci mówiłem o Gangeonie. A, tak, Izaku. Tak tak, tak, tak, dokładnie. O tak, też kocham Izaka. No natomiast tu jest, jest te fajnie, że tutaj mam rzeczywiście trochę trochę bardziej nakreśloną fabułę moim zdaniem, niż na przykład w ganżonie mhm. Nie aż tak jak w Izaaku. W Izaaku jest jednak ta fabuła trochę mocniejsza, że tak powiem, mocniej zarysowana. Mhm. Natomiast fajne jest to, że mamy ten element dungeona, którego zwiedzamy i tam bijemy potworki i mamy element ekonomiczny, mianowicie w nocy chodzimy do dungeona, a w dzień prowadzimy sklepik w którym zaopatrują się mieszkańcy oraz inne osoby, które próbują te lochy zdobyć. Także mamy tutaj właśnie ten element fajny, ten ekonomiczny, że musimy sprzedawać te zebrane rzeczy. Musimy też myśleć, żeby, żeby nie tylko zbierać przedmioty, które są nam potrzebne do, do upgrade'u sprzętu, ponieważ zbiera, ze zebranych rzeczy też możemy sobie ulepszyć broń, ulepszyć zbroję ale też musimy pomyśleć, że co zabrać, żeby opłacało się to sprzedać. I to Też w międzyczasie w którymś momencie zdobywamy takie lusterko, którym które możemy jakby zdobyte rzeczy już na miejscu, w sensie w tym lochu, zamieniać na kasę. Tej kasy oczywiście będzie mniej niż za normalną sprzedaż w sklepiku. ale mimo wszystko coś tam tej kasy odzyskamy. Nie musimy pakować do plecaka, ponieważ w plecaku jest miejsce bardzo ograniczone i nie wiem, ale chyba, chyba nie da się go powiększyć, także zostaje tyle ile przez całą grę tyle, tyle miejsca, ile jest w plecaku, tyle jest. No, także ja Moonlightera bardzo polecam, bardzo fajne, bardzo fajne graficznie moim zdaniem też. Bardzo, a, bardzo a, a trudne, a trudno, trudniejsze to jest na przykład niż, nie wiem, no na przykład niż Izak. Nie, jest, jest łatwiejsze. To jest, to jest bardziej nie, rogue, nie rogue Light, tylko bardziej rogue Light. Taki, taki luźniejszy mimo wszystko. Mm. Okej. Okay. No dobra. No to będzie wygrać. Yy, coś jeszcze Michale? Nie, myślę, że ode mnie, ode mnie już to wszystko. Ale zachęcam do spróbowania Gundamów, także jak, jak już powiedzieliście, żebyście się wkręcili, to myślę, że wam się spodoba. Wyjdź z mojej głowy. <laughs> czekaj, czekaj, zaraz ci coś podeślę. okej, okay, dobra eee, i, w sumie, i w sumie i w sumie, to by było na tyle, dobra, no to teraz ja eee, więc tak przede wszystkim było grane no co, było grane, kolawdyty było grane eee, trochę pograłem, trochę pograłem eee, o tym chyba powiem e, z Michałem sobie porozmawiam na ten temat e, w później, e, w późniejszej części tego odcinka, oczywiście jestem załamany tym jak to kurwa dużo zajmuje, Państwo. E, no, ale pograłem w to. E, poza tym, słuchajcie, no, dalej, e, dalej sobie gram e, e, e, e, Wiedźmina. Od czasu do czasu sobie odpalam. Przygotowuję się na premierę odcinka e, serialu w sensie. E, więc e, Wiedźmin. E, no i oczywiście Slade Spire. Michał, lubisz e, Rogue lajki i Rogue, e, rogue Lighty. E, lighty. <laughs> więc czy słyszałeś w ogóle o Slade Spire? Jeszcze nie słyszałem. Um. Aha, bo ja w ogóle o, o Micha... no, dobre, dobre. chodziło mi o Michała W. Michała ale oboje, w. Lubi, oboje <gry> lubimy roguelike i roguelighty, więc trafiłeś do obu. No. Ale, ale może Michał W grał albo słyszał. Michal, nie, właśnie, właśnie nie. Więc Slay the Spire. To teraz wyszło na konsolę. Od razu to kupiłem. Od razu to kupiłem. Rewelacja. Tylko, że to jest karcianka, ale właśnie roguelike. Jest świetna i jest rewelacyjna. I jak najbardziej Ci ją polecam. No po prostu e, o, ostatnio tak sobie pomyślałem, a 15 minut, odpalę od sobie, bo akurat akurat 15 minut miałem. Znaczy 15 minut, no wypadałoby iść spać, bo było już pół do drugiej. E, a, I tak sobie pomyślałem, dobra, na, na sen jeszcze sobie odpalę, raz sobie przejdę. Nie? No i trochę mi się zeszło, bo, bo żeby przejść to, bo, bo normalnie tą grę parę razy możesz przejść. E, w sensie e, nie jest trudna e, i, i ją przejdziesz wcześniej czy później. Eee, więc po prostu pograłem godzinę i tak wsiąkłem, że to sztuki stwierdziłem, że ona jest zajebista, Jak ja dawno w to nie grałem. No. Eee, I jest świetna, więc e, Stray the Spire. Ja w ogóle mówiłem kiedyś na odcinku o tej grze. E, dużo A czy to ja więcej. powiem tak, to, to mi przypomina gierkę, którą sobie dosłownie, nie wiem, z tydzień temu ściągnąłem na, na telefon. E, Czyli darmową. Możesz sobie obczaić. E, nazywa się Dungeon Tales. Dungeon. Dungeon Tales ale z dobra, no ok. No i to jest też właśnie karcianka i też y, roguelike. O także. Boże. Także no brzmi to samo na telefonie za darmo. A właśnie tak, dzieciaku, tak, bo właśnie. Aha, bo tu walczysz w ten sposób. Eee, no, to, no to tak, to powiem ci, że. że bo e, ta karcianka w ogóle, którą grasz, Michale na telefonie, no. to, wzięła, to wzięła się właśnie w, od Sl Slay the Spire. Więc tam był pomysł i oni to wzięli. Jeszcze jest jedna no, podobna. Możliwe. W tym, tym. Więc, zresztą, e, śmieszne, bo idę sobie, e, e, pierwszy komentarz, jakiś typ pod tym w Google storze e, Kopia Slay the Spire, nie? Więc, e, <laughs> tak, tak. Nie, no, bo Slay the Spire wydaje mi się, że było pierwsze. E, spoko. Więc, e, jeżeli, a, a podoba ci się to? To online'owe? czy znaczy to, to, to, to, to na telefon? Tak, to jest, jest telefon. całkiem spoko No, więc e, pewnie jest to samo działanie tak, bo widzę power i armor e, no. tak, Więc Slade the Spire jest po prostu rewelacją i jak najbardziej polecam e, na kompie Sprawdźcie, Michale, musisz to sprawdzić e, <laughs> Tak, bo jest dobre e, Tak, e, i tak Więc e, pograłem oczywiście sobie w, e, też w to od czasu do czasu e, odpra, Odpalałem od, e, Astrobota e, Dalej sobie to przechodzę no, fajnie się w to gra. Na wiarze, w sumie, zastosowanie, faktycznie wiara w tej grze jest idealne, wręcz genialne, bym powiedział. Więc, no, to taki chyba must have dla tych, co mają wiary, żeby sobie to spróbować. No i słuchajcie, zacząłem sobie dalej kontynuować Walking Dead. -a. Ale, ale w tych odcinkach co w ogóle oglądałem kompletnie się nic nie działo, więc nawet nie ma sensu co o tym mówić i w sumie jeżeli chodzi o filmy to, to też nic ciekawego, bo w sumie nic ciekawego nie wyszło, a zacząłem oglądać ten na Netflixie, pewnie już obejrzeliście, bo ja jestem oczywiście trochę w plecy z takimi rzeczami, tam jest miłość, Śmierć i roboty, chyba tak? To się tak nazywa. Świetne, naprawdę Świ świetne. Świetne, świetne, tak. E, więc e, tam sobie już parę odcinków obejrzałem. Fajne, fajne, fajne, świetne. E, każdy odcinek o czymś innym, one są chyba. po, Akurat ostatnio obejrzałem, miał 17 minut, więc one są tak od 15 do 200 minut. Każdy odcinek jest zupełnie o czymś innym, w znaczy... kompletnie innej stylistyce. Obejrzałeś o trzech robotach? O trzech robotach obejrzałem, tak. To jest, ale... jest chyba mój ulubiony szczerze. Tak, mówiąc. tak, ale, ale powiem Ci, że ten odcinek jest o niczym. Tak, ten odcinek nie jest o niczym. Tak, no to tak, nie? ale jest to tak. jest, no, przyjemny bardzo. Przyjemny. Ale Ma, mają tam końcówkę. swoją, swoją ostatni, roz rozkminę. ostatni odcinek sobie obczaj. Też, też miecie, naprawdę. To, to jest taki trochę cięższy, ale jest, jest świetny. Mhm. Tak, więc słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie jest to zrobione. Więc jak najbardziej wam polecam, bo, bo to jest bardzo przyjemny tytuł. E, dobra, i w sumie, w sumie to tyle, e, nic więcej u mnie się nie wydarzyło, o czymś chciałem powiedzieć, chciałem jeszcze powiedzieć o Azulu, ale to powiem jak będzie czas. E, dobra, więc le lecimy dalej z wiadomości, słuchajcie, co się ciekawego działo, na świecie co się działo. E, Michale, czekasz na Shenmue 3? Hmm, yeah? Nie. Y nie. <gry> Ech, tak, chodzi o mi o Michała W Nie bo ja, bo, ja, bo, ja, bo, ja, bo ja wiem, że jesteś tam lubisz te japońskie klimaty, myślałem, że Co, ja? nie aha, nie. to tylko ten, ten czyli te, te roboty to tylko tak wpadły znaczy, lubię anime aha, no właśnie nie, anime no i tak nie, sobie nie, lubię, nie lubię gier za bardzo japońskich, to aha, aha. Jedno, jedną z niewielu gier, którą rzeczywiście mi się podobała i się mocno wkręciłem, to była Katarina. Um... I to jest takie dobre faktycznie? Mi się podobało. Ale co to, to, w sensie to są... fajny jest fajny jest motyw Pudle, historii tak? całej tam? I no. jest fajna ta część logiczna, ta zręcznościowo-logiczna w sumie. Aha. Także. Ale co, ona faktycznie jakaś tam erotyczna, niby ta gra Jest tam erotyczna? erotyczna trochę tak, erotyczna? To, trochę, trochę jest mimo wszystko. O oh, jest, okej. Okay. No dobra, nie, bo właśnie tak, tak mi się... A czy musiałbym przejść ten, tą nową edycję, tą, która jest full body się nazywa. Tak, Bo tam dochodzi ta trzecia postać, nie, kobieca, Aha. która też, też bajeruje tego głównego bohatera. Aha. No, także jest, jest jakiś tam dodatkowy wątek wprowadzony. Aha. Natomiast grałem podstawkę na PS3 jeszcze i no mi, mi bardzo siadło, nie. A, czyli to, co to teraz to, to, to wyszło, to jest dodatek? Czy, czy to jest... Nie, to jest, to jest jakby... Cała nowa goty? część. Nie, to jest właśnie Aha. To, to jest to, to samo, co wcześniej, tylko z dodatkową postacią, więc jakby to jest... Bo można powiedzieć, ale, to, że to jest było... remaster, zremasterowane troszeczkę tak, pewnie. Pod... Tak, tak, remaster bardziej i wszystkie remaster. dodatki i tak dalej. Tak, czy faktycznie taka gra, która kosztuje, nie, powiedzmy, powiedzmy 200 zł, czy... Czy to faktycznie jest tyle warte, takie, takie, taka platformówka, w której sobie znaczy, Moim zdaniem, moim zdaniem ta fabuła, która tam jest, e, naprawdę bardzo, e, no to jest najmocniejsza część tej, tej gry moim zdaniem. Bo mhm. fabularnie naprawdę ta gra wychodzi super. Mhm. No okej, okay. no dobra. E, dobra, więc słuchajcie, chcecie coś powiedzieć ciekawego? O, o tym, co się dzieje na świecie, ja może powiem, że e, z takich ciekawszych rzeczy, że nie, nie wiem, czy graliście w taki ryzu, co się nazywa Path of Exile. Była konferencja niedawna, nie? Pokazywała znaczy, jakąś słyszałem o tym, że dwójkę zapowiedzieli chyba, nie? Czy coś takiego? Tak, tak się... zapowiedzieli dwójkę, dokładnie. A coś jeszcze, wiecie? Tom, znaczy, tom, ty, tom, ty, tom, tylko tom. tyle wiem. Aha, no to... Ja to chyba jadam. wspominałem w też ostatnim odcinku, że przestraszyłem się w tej grze drzewka umiejętności i zrezygnowałem. <laughs> Tak, tak powiedziałeś Michale, ale powinieneś i tak do niej wrócić, bo jest zajebista. Po prezentacji drugiej części, co tam oglądałem trochę urywkowo i podoba mi się. Wygląda na to, że Diablo 4 ma naprawdę wielkiego konkurenta. Znaczy nie, nie, nie, to jeżeli a, do, jeżeli mówisz o dwójce, tak? Bo, bo, to, to, bo, bo może ja powiem inaczej, że Path of Exile ogólnie, to wyszło gdzieś tam, kiedy Diablo 3 było, albo nawet to było wcześniej, a później Diablo 3 Chyba wyszło. wcześniej nawet było. Ta. I było I, i, free i, to play'em. I, i, i, i, I to jest, powiedzmy, taki bezpośredni konkurent Diablo. I dla mnie Path of Exile jest zdecydowanie lepszą grą niż Diablo 3. Pod każdym względem. No, może nie pogram sobie razem no lokalnie, no to jedyny minus. Ale jest pod każdym względem, a jest za darmo przede wszystkim. Ale naprawdę jest świetny i dla mnie jest lepszy niż Diablo 3. Jeżeli będą trzymasz dalej ten poziom, to będą też lepsze, to, to gra będzie też lepsza niż Diablo 4, aczkolwiek Diablo 4 naprawdę wygląda fajnie. Więc no, zobaczymy. Ale co chciałem wam powiedzieć, że Path of Exile wyjdzie też na urządzenia mobilne. I też będzie za darmo i nie będzie mikro i o transakcji. Tada! Takie coś chciałem wam powiedzieć. Przepis na sukces. S e, to tak, aż, bo... na, to, jak darmo, to jest obojętnie jaka gra, warto zawsze zerknąć. A Path of Exile jest. Tytułem, który bardzo dużo ludzi chwali i zawsze gdzieś zastanawiam się nad podejściem. Raz mi właśnie te drzewki umiejętności, jednak zobaczyłem, jakie tam jest pole do popisu i to było trochę zaporowe dla mnie. Mhm. Potrzebuję po prostu więcej czasu. I na pewno na pewno w pierwszą część sobie zagram. Mhm. Eee, Michale W, Michale W. Michale tak. W masz Nintendo, Switcha? Miałem przez moment pożyczony od kumpla, już niestety nie mam. I co? I jak pożyczyłeś sobie kumpla? Chwilę pograłeś? Fajne to urządzenie? No moim, zdaniem spoko. moim zdaniem spoko. Spoko, ale nie na tyle spoko, żeby je kupować. Znaczy, wiesz co? Ja bym chętnie kupił w sumie, głównie dla indyków. Szczerze hmm. mówiąc, jakbym, jakbym miał w tym momencie Switcha? to prawdopodobnie tego Moonlightera właśnie kupiłbym na Switcha, a nie na ps tak. Nie na właśnie, PS4 właśnie popatrzałem na Moonlightera, nie kupię tego na Steamie, ale będę palował na Switchu, bo nie wyobrażam sobie lepszej platformy, żeby grać w takie gry. Tak, nie to się... ci muszę przyznać, poza tym się sama, się... sama gra sugeruje już na kąpie, żeby lepiej, że lepiej będzie grać na, na kontrolerze. Także moim zdaniem właśnie Switch jest fajną platformą dla tych wszystkich ekskluzywów Nintendo, czyli Mario, czyli... No, ale, poczekajcie, i... ale poczekajcie, przecież taką grę dobrze powinno się grać mimo wszystko na... No to powiem ci, ci, że jest co? ciężko. W sensie ja, ja już tak? się nie przyzwyczaiłem, no, ale... Ale, ale jest ciężko. Lepiej, lepiej się gra na kontrolerze. Zresztą tak samo, lepiej się gra w Enter the Gungeon na właśnie padzie. Mhm. Próbowałem kiedyś w Isaac'a grać na klawiaturze. O, myślałem, myślałem, że zjem klawiaturę. Mordęga. No... Ale wie, wiecie, co ja pamiętam, ja ewentualnie miałem tylko jeden problem z taką grą. W hotline Miami grałem na widzie. I powiem wam, że no na padzie jest lepiej trochę. No to tak. No to to była taka jedyna gra. Bo tam, bo tam naprawdę szybko trzeba chodzić, szybko trzeba robić różne rzeczy. No no właśnie, do, do takich widzianych z moim zdaniem, lepszy jest kontrolat, nie? Mimo wszystko. No tak, tak, tak, tak, tak, tak, To się nazywa e... Twin Tick Shooter, nie? Tak, to tak, jest, dokładnie. To jest... Znaczy, no. Tutaj akurat w że nie ma dużo shooterowania, ale tak, rzeczywiście to jest Twin Stick Shooter, to jest w sensie Hotline Miami, to by się... To, to, tak, to, tak, To jest Twin Stick Shooter, tak. Mm -hmm. No okej. Okay. Coś, coś jeszcze, coś w ogóle się ciekawego pojawiło. Słyszałem, że tutaj tam czytam sobie i w ogóle wiedziałem, że Dying Light, prawda, będzie opóźnione. pojawi się troszeczkę później. Ja w sumie na to nie czekam. Wiem, że ty Hale W. Tak. Grałeś, e, grałeś to tak, ci, i to dużo, to Jak już tak mówisz, to... O, nie słyszałem w ogóle o tej informacji. Pewnie dopiero w poniedziałek mm. jak będę siadać do jakichś newsów e, e, growych. No, no, no. E, w, w przerwie w pracy. E, ale moim zdaniem to bardzo dobra decyzja z ich, z ich strony, ponieważ ten pierwszy kwartał nowego roku to będzie wysyp bardzo dobrych gier. E, e, ja... No, no, no. Bo tak, mamy na tą sprawę, mimo tego, że opóźnione, no to będzie The Last of Us 2, e, będzie Cyberpunk, e, będzie Doom, tak, już na starcie. E, to chyba opóźnieni, upu, opóźnili, ale miały być nowe Watch Dogs, które też się zapowiadają bardzo dobrze. W Londynie. Tak, e, no, także tam naprawdę jest, myślę, Króba że to nie, wszy nie, wszystko, wymieni nie wszystko wymieniłem, e... ale na tą sprawę tak, e, Cyberpunka mam już zakupionego, Eee, dla Was już mam zamówione więc naprawdę ten start nowego roku jest, e, jest naprawdę ofituje w bardzo, bardzo mocne tytuły no tak tak tak tak Ale więc jak dla mnie bardzo dobrze, że przesunęli premierę nawet jeśli e, inaczej, no jeśli mają dopracować ten tytuł, no to tylko super e, ale jeśli nawet przesunęli premierę tylko i wyłącznie dlatego, że początek roku został zasypany mocnymi tytułami i tak moim zdaniem jest to dobre posunięcie, bo ta gra mogłaby się nie sprzedać po prostu. Mhm. Tak samo jak moim zdaniem e, e, w nowy dum e, będzie miał kiepskie wyniki przez to, że on wychodzi w tym momencie między e, The Last of Us a Cyberpunkiem. On, on może tam zaginąć w, w tych premierach. No tak, tak, tak. tak. E, powiem Ci, że faktycznie e, dobrze, że to wszystko przesunęli. Ja na przykład teraz mam problem, tak jak sobie gadaliśmy nawet przed tobą odcinkiem. Dopiero co mam Call of Duty, e, gramy z Michałem. E, teraz wy, wyszedł e, jakiś czas temu właśnie wyszedł ten Death Stranding i tam wiem, że to nie jest gra na e, 5 czy 10 godzin, tylko to jest dłuższy tytuł. E, poza tym e, wszyscy chwalą tego, te Star Warsy, e, tego Jedi'a w sumie bym sobie pograł w nawet w tym koncepcji, tej koncepcji Dark Soulsowej. No i zaraz Shenmue 3. No dla mnie Shenmue 3 to jest w ogóle chyba jeden z ważniejszych tytułów tego roku. No, ale... no i Borderlands. No Borderlands, ale Borderlands akurat, <śmiech> akurat... Wiesz, o Borderlandsach sobie powiemy ja Ci powiem, czemu nie kupiłem Borderlandsów, bo myślałem, żeby kupić. Ale faktem jest, że jeszcze w tym roku naprawdę jest grywać. Jeszcze eee. The Other Wars wyszło, to też ma Tak, The, The Other Wars jest też <coughs> A No też właśnie, mega to tłum. tak, tak, fa falautowa koncepcja. No to też jest świetne, tak, tak. Z tego wysyp gier eee, na game Passie i kubka wstydu jest tak duża, że nie wiem nie, od czego zacząć. No, da, daj spokój. A ja to jeszcze widzę, że cywilizacja wychodzi szósta na konsolę. O Boże, ale bym sobie to pograł. Jak wyjdzie w ogóle po polsku, to w ogóle będę uradowany. E, więc tak, grubo jest grubo jest i nawet jeszcze w tym roku wiem, w tym roku w sumie tylko te dwie premiery, bo tego Sniper, Ghosta, Warrior, Contracts to, to nie wiem, ja w takie rzeczy nie wiem e, to nie e, dobra, więc e, tak to by było na tyle w ogóle, ile my już mamy może już chyba przejdźmy do tych Borderlandsów e, Michale, ale ale poczekaj e, zanim przejdziesz tą standardowo e, a wie, wie, wiecie co, jeszcze chciałbym się was jedną rzecz spytać mm, taką ciekawostkę bo dzisiaj sobie rozkwiniłem i zastanawiałem się, czy nowy Assassin's Creed Odyssey, e, Michale W, grałeś chyba w niego, nie? Nie. A Michale? Assassin's Creed ją na Brotherhoodzie. Próbowałem po zrobić podejście do Black Flag'a i trójki, ale... Okay. A Ty Michale S grałeś? Dla mnie Assassin's skończył się na Killemall i nie grałem więcej niż w część, części. Jestem całkiem pierwszą. Okay, dobra, Ale tak... w Odyssey y, mam w planach, tylko w, wiadomo, kubka wstydu jest gdzieś tam z tyłu na pozycji 1000 i y, kusi mnie tak gra, bo to jest jednak pozytywne opinie zbiera i chętnie bym się... No, Zaję, tak, tylko dobrał, że, tak. No, no bo właśnie wiecie co, to, to ja nie wiem, czy mogę z wami e, porozmawiać w ogóle na ten temat, bo ostatnio sobie rozkliniałem, czy nowa Assassin's Creed Odyssey nie jest RPG-em. No, bo, bo w sumie ma wszystko, co powoduje to, że ta gra jest RPG-iem, bo już kompletnie ją zmienili. Także tam masz i milion że umiejętności do robienia, i milion gratów do zbierania, i opcje dialogowe, i normalnie to zrobi się do tego RPG. I w takim razie, jeżeli on jest rpg to czy można go po, postawić obok Wiedźmina, który też jest rpg no i ogólnie mi się e, taką rozkminęć się miałem, e, no ale nie graliście, więc nie wiecie o, co mi, o, o czym w ogóle mówię, więc e, okay. znaczy, Słyszałem, że on jest mocno RPGowy, ale to tylko takie No ale, e, ale jak pogłoski. sobie przy przy przypomnę na przykład pierwszego Assassina, e, no, to, no to, to jest normalna po prostu gierka, a taki action, w którym skaczysz po tych budynkach, zabijasz ewentualnie po cichu i po prostu nie wiem, walczysz, E, ta walka na tym miecze w tych pierwszych częściach była po prostu straszna. E, I po prostu sobie nie pomyślałem, czy to po prostu nie jest e, po prostu action z elementami RPG, tak? Ale jest tak RPGowy ten Assassin, że no właśnie, ale wy o tym nie wiecie, bo w to nie graliście. Więc... <śmiech> ale teraz jest moda w Open Worldach wprowadzać elementy RPG, ale to, to też nie możemy każdej gry podciągać pod RPG. No tak, ale to w takim razie jak ją rozróżnić? Dlaczego Assassin's Creed nie jest tak samo RPG-em jak Wiedźmin, i dlaczego to, to tu nie ma znaku równości? Dlaczego na przykład Assassina ma mówić, że jest z elementami RPG, a Wiedźmin po prostu jest arpeggiem? Chociaż takim czystym, czystym, czystym, czystym RPGiem, No to Znaczy, też... moim, zdaniem, moim zdaniem Wiedźmin nie jest aż tak czystym RPG. No właśnie, RPGiem moim zdaniem, zdaniem też nie jest być, takim czystym. Być postaci jeszcze do tego, żebyś od początku do końca swoją postać przeprowadził o, tak, jak właśnie, ty chcesz. właśnie, no. A tutaj masz Wiedźmina to jest ustalone, że to jest Wiedźmin, i ty nim będziesz grać. Nie, A nie, no, masz rację, o tym, o tym w ogóle nie pomyślałem. O, to o tym w ogóle nie pomyślałem. O tworzeniu postaci. Faktycznie. Cała teoria, że Assassin jest rpg poszła. No ja się jeba, czyli Assassin nie jest RPG-iem. nie jest... A wtedy mi też nie jest rpg No tak, A Jeśli tak, mamy tak, taką tak. koncepcję no tak. No bo Fallout na przykład jest rpg Można by powiedzieć, że Fallout jest rpg pomimo tego, że tam się strzela, tak? Ale A, to no. co, co z tego? To, no, styl walki Tylko nie, nie determinuje RPG. A to nie może być na przykład shooter z elementami RPG? No nie, bo w Falałcie tworzysz swoją postać od początku do końca. Jeżeli teraz zostajemy przy tworzeniu postaci. Czyli, no, no, czyli no, poczekajcie, no, poczekajcie poczekajcie, czyli Simsy to też jest RPG, nie? Nie, no, nie, boże w kolejnym roku. Jest masz roboty. Jest jest, nie, no to będzie się składają. Możesz uczyć się gotowania. Jest rozwój postaci. oczywiście jest tworzenie postaci. Jest tworzenie postaci. Questy. No nie. Nie bardzo. No Musisz wiesz, w twoim questie jest przeżyć i tworzyć jedzinę, tworzyć związki i tyle, nie? Także no no to do tak, tak. no Simpsa to nie to, jest RPG. To jest bo... survival taki. Survival no bardziej. z elementami RPG. No. Simpsa to Battle Royale. <laughs> no, no, no, no tak, to, to widzicie. Co, coś z tego jest. No tak. Więc ta, tak sobie właśnie pomyślałem, czy czy ten Assassin jest tym RPG-em, czy nie jest. A w to w sumie. Ej, ale to w takim razie Diablo też nie jest rpg bo tam wybierasz postać, a nie tworzysz. Znaczy, no, jest slash w ogóle, nie? No, Diablo jest z, ale... z elementami w Diab Diablo to jest hackersler, że nie, nie. No r... tak, tak. No ale, no ale ma te elementy, no tak, no w sumie ok. Też no. było rozdawanie punktów i tak dalej. Tylko mi się wydaje, że w tych czasach już ciężko po prostu tak grać znaczy, Ciężko, Ciężko zdefiniować jest, jest grę w jednym, e, jakby jednym rodzajem jakby stylu. Dokładnie. No, nie ma, nie, już bardzo ciężko znaleźć taki czysty RPG, czystą grę RPG. E, no, shootery jeszcze są, chociażby ten Call of Duty, tak, jest, e, jest takim typowym rpg e, Z tego, co słyszałem to o skryptowanym, tutaj możecie mnie zbić lub nie. Czekaj, Call of Duty yes. jest oskryptowanym yeah. RPG-em. Yeah. Yeah. Nie, RPG-em, tylko shooterem. Shooterem właśnie. No, no, ale to on, on, on zawsze był oskryptowanym shooterem. No. Ale to no dobrze, ale to, to jak, jak pamiętamy takie stare tytuły, jak na przykład Baldur's Gate, tak? albo Plainscape Tournament, albo coś tego typu, no to, to, jest, to są RPG. No. Ale tam nie mogłeś robić postaci. Uczepiłeś nie, się. Czeka, nie, nie, nie, mogłeś robić postać, czekaj, nie, popierdoliło mi się. Mogłeś robić postać, tylko te postacie, z którymi grałeś, których przyłączyłeś do składów, to one były już takie nazwane. Pre Predefiniowane, nie? Predefiniow czy... Tak, no to, to, są, to po prostu były postacie z gry, tak? I one tak, znaczy, że, że wszystko. Ale, twoją, ale nie, faktycznie postać, twoją, ta, twoją tam się postać, żebyś tworzył. Tworzy tworzyło się, tak, tworzyło się postać, tak. To w tych starych RPG-ach faktycznie tworzyło się postać. No bo tak, bo Asasina też chyba nie możesz stworzyć, bo on ma swoje imię. Znaczy masz, masz predefiniowaną, może albo laskę, albo faceta z tego zakojarzenia w Asasynie. Aha, tak, chyba tak, chyba coś takiego zrobili. A teraz tak zrobili, tak. Masz babka do... No to człowiek, to, to Asazin jest jeszcze większym rpg niż Wiedźmin. <laughs> I z no ja. tym tokiem myślenia dojdziemy do tego, że nie sposób <laughs> jest większym rpg niż Wiedźmin, bo możesz uh, upgrade'ować swój samochód. <laughs> I też możesz Ale... na początku wybrać, jaki chcesz samochód. Misję masz w sumie na mapie, ta. masz otwarty świat na mapie. Bossa A... masz na końcu, czyli wyścig końcowy? No nie prawda? Też się zdobywa expa i poziomy, więc. Nie, no to no ta tak jest. RPG. jest wiosku, Need for Speed jest RPG. Dosyć mi do bo... wniosku, że nie Speed jest RPG. Dokąd no ta. ta rozmowa zmierza? No boże. E, no tak, no tak, no tak. No. A EXPO dostajesz? W Need for Speedzie? Eee, w Need for Speedzie nowym nie, nie wiem, ale w Ładzie Horizon to też X5B wbijasz poziomy. No Boże, dobra. To jest dobra, słuchajcie, dobra, to zostawiam to otwarte. Czy Assassin jest większym rpg em niż Wiedźmin? To właśnie jest takie śmieszne pytanie. Może użytkownicy będziecie wiedzieli, czemu na przykład Wiedźmin miały być większym rpg em niż Assassin, albo odwrotnie. No, ja możecie albo dawać. Eee, albo O, tak. E, dobra, słuchajcie, więc standardowo przechodzimy dalej, więc ja tylko wiadę z, z szybką sprzedaż. Więc ostatnio, co się sprzedawało w Wielkiej Brytanii, nie najlepiej czekaj, oczywiście... czekaj, jeszcze, no? jeszcze zanim, zanim się Jeszcze zajęcie Ci w tące, Jedną rzecz tylko w tonce. No, mow, mow. Czy widzieliście zwiastą do nowego filmu ze Spongebobem? E, nie. Słyszałem, że będzie jakiś nowy film ze Sp Sp Spongebobem. E, on ma jakiś tam podtytuł, mam mieć jakiś no, taki Tak, dziwny. A widzieliście cameo Keanu Reevesa? A, to słyszałem, nie... że właśnie jest Keanu Reeves, tak, to Tak, słyszałem. będzie w nowym filmie ze Sparzy Popem, będzie Keanu Reeves. Ale on będzie, e, nie podkłada głos, tylko będzie występował w tym, tak? Znaczy, pojawia się jego głowa, nie wiem, czy, znaczy, na razie tylko był zwiastun, więc ciężko powiedzieć, Aha, nie? to, to trzeba, trzeba zobaczyć w takim razie. E, tak, e, no, cóż, ja, ja wielkim fanem tego nie jestem. Znaczy, ja ja też nie, ale to Keanu Reeves, nie? To... No tak, Keanu Reeves jest, teraz w ogóle jest bardzo popularny. E, tak. od, od Johna Wicka chyba, nie? Bo to, co w Johnnym Wicku, to, że z, z, zabi, zabili mu psa i on tam zabija 100 ludzi przez Tak, i, i Matrix. I, znaczy, ma, ma, a, no Matrix to już tam swoją drogą, ale właśnie jeszcze ten cy, cyberpunk cały, więc teraz jest popularny dosyć. E, tak, dobra, więc jedziemy. Pie, słuchajcie, sprzedaż najlepszą sprzedającą się grą w zeszłym tygodniu był Call of Duty, Modern Warfare. Drugie miejsce to jest Death Stranding, czyli mamy tutaj nowość. Trzecie miejsce to jest nieśmiertelna FIFA 20, w którą już nie gra. Michale, gra jeszcze w FIFA? Call of Duty pochłonęło mój cały czas, więc. A, bo było ja, dużo. Powiem, ja powiem, ci, powiem ci szczerze, że obraziłem się już trochę na FIFA. Do tego stopnia, że sobie nawet stwierdziłem, że żałuję, że nie kupiłem jednak Pro, pro bo. Tak sobie stwierdziłem, ja mówiłem to na odcinku, że FIFA kupiłem ze względu na to, że do karty tryb Ultimate jest po prostu przezajebisty, a gameplay jest słabszy. No i właśnie mi to teraz wychodzi, już karty pomału mi się nudzą a ten gameplay nic odkrywczego dla mnie nie będzie miał niestety, więc, więc troszeczkę już żałuję, że Pro nie kupiłem, więc na pewno w przyszłym roku nie kupię nowej FIFA. Albo kupię Pro, albo wrócę do Negela, bo kiedyś w Energe'le grałem i w tamten tryb. Szczególnie, że Negel ostatni jest dobry. Tak czy siak, tak. obraziłem się po prostu już na Fifę. Słuchajcie, czwarte, czwarte miejsce ma Luigi's Mansion 3, piąte to jest nowy Need for Speed, czyli hit. E, szóste to jest Mario Kart 8 Deluxe siódmy to jest Fortnite e, Dark Fire Bundle bo jak dobrze wiemy Fortnite'a możemy kupić w pudełku teraz e, ósme, ósme miejsce to Mario and Sonic na olimpiadzie w 2020 roku świetnie e, dziewiąty to jest Minecraft nie wiem co on tu robi i dziesiąty to jest Pl Plants vs. Zombie ostatnie nowe plant vs. Zombie e, tak no dobra, to na, nasza sprzedaż. To tyle. E, Michale, w e, Apexa już nie grasz, w Apexa. Michale w, Michale w. Zdarza, zdarza mi się o, raczej w ten sposób. A ten, bo tam jakiś nowy sezon, coś tam kolejne nowe postacie. E, no, Seria se, se tak. idzie, idzie w dobrym kierunku, czy coś? E, zmienili mapę, to jest, to jest bardzo spoko. E, w ogóle mapa jest praktycznie dwa razy większa. Bo tak jak się wyląduje w jednym końcu, z, zaznaczy się na mapie drugi to pokazuje jakieś 2 kilometry, wcześniej był jakiś około kilometr mhm. e, także jest, to moim zdaniem jest spoko e, ogólnie to, to co mi się zawsze w Battle, znaczy wcześniej grałem w trochę Fortnite a, w Fortnite'a w Apex'a też na samym starcie e, to jedna rzecz, która mnie zawsze bolała w, e, w tego typu grach to jest to, że mapy są nudne po prostu po jakimś czasie mhm. dlatego bardzo, bardzo mi się podoba ten trend, że te mapy nawet z tymi kolejnymi sezonami, czy nawet w trakcie sezonów one się zmieniają. To było spoko w Fortnite. Fortnite później trochę przekombinował. Moim zdaniem. Apex no nie gram już aż tak często, więc ciężko, ciężko mi powiedzieć. Ale moim zdaniem, Apex jest bardziej stanowany i, i to mi się, to mi się w nim podoba. No, mm -hmm. no okej. Okay okej, okay, okej, okay. ja, ja już dawno przestałem grać, tak tylko pytałem, bo widziałem, że dosyć często grałeś znaczy, ostatnio e... mi to wróciło trochę aha, aha także, ale e... ale bo, później Bordelancy, więc no, sorry ta. e, więc, e, więc, e, tak więc więc tak, ja w Apexa dawno porzuciłem ale te, tak chciałem spytać, bo wiem, że w tym się siedziałeś, dobra, słuchajcie e, jedziemy w takim razie z Borderlandsami, Michale. Wykorzystamy Ciebie, że jesteś, więc opowiedz nam o Borderlandsach 3. Zanim zaczniesz w ogóle, chcę tylko powiedzieć, że myślałem, żeby tą trójkę kupić, ale powiem Ci, że cały czas, bo tam jakiś czas temu na, w Plusie wyszedł ten The Handsome Collection i tam był ten prequel i dwójka. No. Dwójkę grałem na PS3, ale, ale nie zdążyłem prequela, więc sobie zacząłem grać w prequela na lokalu z dziewczyną po prostu. No i tak, e, tak sobie gram, gram, gram, gram, robię te misje, minimum misji i coś tam sobie gram. I tak sobie pomyślałem, nie no, trójka to pewnie będzie to samo, tylko że z lepszą grafiką. No i teraz mi powiedz, czy jestem w błędzie, czy nie. No e... jest Okej, okay, no tak, jak jestem, to super. E, to, <śmiech> co tam w nowych bordelancach Michale opowiada. Znaczy przede wszystkim e, trójka wprowadza bardzo dużo e, takich, się tak ładnie znajomi nazywają e, quality life, e, ulepszeń, zapomniałem słowa. Upgrade? U, nie, Upgrade? nie. Inne, inne słowo po angielsku też no, podobne. W każdym razie ulepszenie takich jakby jakości życia, jakości Aha. grania. Okay. Ponieważ no jest przede wszystkim gra jest dużo, dużo ładniejsza, to też wiadomo oczywiście, mhm. ale kompletnie przebudowane drzewką umiejętności, takie nawet głupie rzeczy jak właśnie łapanie się krawędzi w czasie grania w ślizgi, które też z czasem zyskują jakby swoje dodatkowe zdolności, bo tutaj też trzeba powiedzieć, na to za chwilę opowiem, że mamy artefakty, które nam dają dodatkowe rzeczy ja Celowanie jest moim zdaniem dużo lepsze jest, w sensie sam feeling broni jest dużo lepszy dźwięki, też samo samo udźwiękowienia, To trzeba powiedzieć, no mimo wszystko dwójka, jedynka, dwójka i PCQL miały bardzo, bardzo takie kartonowe animacje moim zdaniem, postaci. Nie były to złe gry pod tym kątem, ale mimo wszystko już nawet to było widać w... Nie wiem, czy ogrywałeś ten dodatek ostatni do dwójki. Ten fight... On, on... W... On, on, on za darmo wyszedł teraz chyba, tak, nie? Tak, znaczy już, je, już nie jest za darmo, ale by Tak, tak, tak. Nie, nie, nie, nie. Powiem Ci, że dwójki nawet nie instalowałem. Znaczy nie, dwójkę chyba nawet nie instalowałem. Zresztą nie znaczy chciałem. Masz się... zainstalowaną, jeśli masz Headstone Collection. Eee, tak, Michale, ale nawet jej nie odpalałem. No, w każdym razie, eee, no dobra, mów. To, to, to Ci od razu powiem, że jak porównasz sobie nawet głupie cutscenki między eee, no, dwójką, a w dwójce tym dodatkiem... Fight for, for Sanctuary to same przerywniki są dużo lepsze jakościowo. W sensie nawet wiesz, inne są kompletnie na jazdy kamery, inaczej są, inna jest ekspozycja postaci. Także już samo to robi ogromną różnicę, przez co tak dużo fajniej wypada, jeśli chodzi o opowiadanie fabuły. Dodatkowo, no, jest in, kompletnie przebudowane, jest drzewką umiejętności. Masz. Teoretycznie dalej są te trzy różne jakby działy, tego drzewka umiejętności, ale w tym momencie każda postać, na sprawę, jeśli grasz w koopie i nawet grają dwie osoby tą samą postacią, te postacie mogą mieć tak kompletnie, kompletnie różne buildy, że ta gra dwoma postaciami ona się nie będzie nudzić. To jest, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo spoko. Powiem może na przykładzie jednej, jednej, z postaci, jednej z tych czterech postaci, które są do wyboru, to jest moim zdaniem jedną z takich bardziej spoko postaci jest to Operative, Zane, Flynn. To jest taki typowy gadżeciarz. Masz, w jednym drzewku masz idziesz w rozstawienie tarczy, która no wiadomo, że pochłania oczywiście ataki przeciwników, ale też jeśli strzelasz przez nią to, to zwiększa Ci damage. Drugą taką zabawką jest digi-klon, czyli po prostu stawiasz sobie klona swojej postaci, możesz, możesz przeskakiwać między klonem a miejscem, w którym jesteś, że po prostu jeśli w danym miejscu stoi klon, klikasz jeszcze raz odpalenie action skill'a, skakujesz na miejsce klona, a klon zastępuje Ciebie, nie? także taki masz teleport przez pewien czas. Dodatkowo wiadomo, że ten Digiclone strzela, rzuca granatami, jeśli masz odpowiednie skile złożone. I ostatnim gadżetem jest, jest dron, który po prostu, no wiadomo, lata i strzela. Nie? To jest takie najprostsze rzeczy. ale też przy rozbudowaniu skili też można rzucać granatami i tak dalej. Nie? Także tutaj, wiesz, możesz iść, z możesz iść na przykład w dwa skile w ogóle. Więc możesz mieć zamiast granatu, możesz mieć drugi action skill, więc możesz iść na przykład bariera i dron, albo nie wiem, dron i digiclon i sobie to pomieszać. Także tutaj to jest taki najfajniejszy chyba przykład w tej grze, jeśli chodzi o rozbudowanie tego drzewka umiejętności, co jest moim zdaniem mega super. Mm. Brzmi mm. fajnie, brzmi fajnie no. Eee, może chyba bardziej opowiem o postaci, bo mamy właśnie tego Zaina, który jest e, operative, e, czyli właśnie taki gad, gadżeciarz, e, mamy Mose, czyli w sumie moją postać, którą aktualnie e, gram taką mainuję na chwilę obecną, e, to jest e, jakby odpowiednik Axtona i Rolanda w poprzednich częściach, czyli e, so, Soldierów, na dobrą sprawę, e, tylko, że tutaj zamiast, zamiast przyzywać wieżyczkę, która jest stacjonarna, przyzywasz mecha po prostu. No i tutaj też się zaczyna zabawa, bo mechem też masz różne ustawienia. Masz tak, Możesz sobie ustawić w mechu minigana, możesz sobie ustawić granatnik, możesz sobie ustawić railgun, nie? czyli taki jakby jednostrzałowy karabin, który się chwilę ładuje, ale zadaje, zadaje duży damage. Ale możesz to zmienić na przykład. Minigana możesz zmienić na miotaż ognia. Granatnik możesz zmienić na wyrzutnie rakiet, które są na, naprowadzane później. To no no. takiego skilla. A religana możesz zmienić na łapę, która zadaje duże obrażenia po prostu z bliska. W sensie jako mili. Nie? Dodatkowo wiadomo, są skilla, na przykład w Miniganie możesz ustawić tak, żeby on zadawał, nie zadawał obrażeń od ognia, bo standardowo zadaje od ognia co jakiś czas. Ale żeby zadawał obrażenia od lodu, więc zamraża przeciwników, tak? I przez to też minigana może dłużej strzelać, bo minigun ma nieskończoną amunicji, ale się przegrzewa po prostu. Granaty może właśnie zmienić na wyrzutnie rakiet, które są samo naprowadzane lub w najwyższej opcji jest to po prostu jedna rakieta, która jest atomówką i zadaje obrażenia od promieniowania no w to ostatnie trzechko z Railganem niestety nie szedłem, więc nie jestem w stanie się na, te, na jego temat wypowiedzieć no ale to już samo to pokazuje więc, jak, jak rozłożone są te skille no? ile, ile tego można, jak można tam pobajdować. kolejną postacią jest Flag jest w ogóle jedna chyba z ciekawszych też postaci, jeśli chodzi o samą fabułę ponieważ to jest to nie jest człowiek to jest, jest twardo powiedziane, że to jest po prostu robot, który został stworzony. I to jest klasa Beastmaster, czyli on może sobie po prostu przyzwać zwierzaka, który też razem z nim się bije. Tam tych zwierzaków jest kilka, tutaj też niestety nie grałem tą postacią, nie miałem okazji, więc ciężko mi powiedzieć, jak ona tam wygląda, ale na przykład, nie wiem, przykładowo ma takie skille, że jeśli uderzysz z łapy Jakiegoś potworka typu, nie wiem, skaga, raka, co tam, co tam ci biega pod nogami, to on się na jakiś, na jakiś tam czas przyłączy do ciebie i bije razem z tobą. To jest jeden z takich skill. Nie? On tam właśnie, tutaj chyba jest tak, że masz do wyboru właśnie trzy różne, jakby zwierzaki, te potworki. Jest Jabber, czyli tak jakby małpak, to może na przykład podchodzić do beczek i nimi rzucać przeciwników. Jest. Na pewno jest skag, jest pajączek i są raki, czyli te latające. Nie? Te, te raki są tak moim zdaniem najfajniejsze, tak jak oglądają to z zewnątrz, bo są jakby samonaprowadzające, więc atakują po prostu przeciwników, na których nacelujesz. Ale mówię, nie wiem, nie grałem jeszcze, nie miałem okazji. No i standardowo jest też Serena, Amara. No i tutaj mamy też właśnie przekrój różnych opcji, bo już te wszystkie umiejętności, które no, są popularne w serenie, to jest, jest ten phase lock który po prostu wyłania się ręka z, z ziemi i blokuje przeciwnika w powietrzu, zadając mu obrażenia. To tam też wiadomo, można zbudować że na przykład też jeśli masz jednego przeciwnika w powietrzu no to też ten przeciwnik jakby łączy obrażenia z, z przeciwnikami dookoła, z tego co widziałem masz też coś takiego jak face slam, czyli wychodzą po prostu takie ręce z ziemi i zaczynają napieprzać w ziemi i też takie bardziej obszarowe obrażenia zadają. I jeszcze jest jeden z kilku, którego niestety nie znam. Tutaj. No, to jest e, bo... spoko. no także te, to drzewko jest naprawdę mega rozbudowane. E, dodatkowo, naprawdę sporo wariantów broni, z e, czym się zresztą zresztą ta seria reklamowała. Na e, jak mam wrażenie, że w tej części naprawdę mocno na to postawili, e, żeby to mocno rozbudować. E, a, a, tak myślę, jakie, jakie bronie są z takich najciekawszych, na jakie natrafiłem, no to a, jest oczywiście reklamowana w, jeszcze przed premierą broń, która strzela hamburgerami, o, a, fajnie. Rakiet, rakietnica, a, jest a, znów powraca infinite pistol, czyli po prostu pistolet, który ma nieskończoność amunicji i po prostu możesz nim strzelać i strzelać, a, co jest też spoko. Mhm. A, no, jest, jest na przykład SMG, która strzela w kształt serduszka. To dla osób obeznanych w serii no to się dostaje od moksi z tego co pamiętam. Co tam jeszcze jest? Rakietnica, która strzela kupą. Jest. Chudny, nie wiem, muszę sobie przypomnieć takie ciekawsze bronie. Jest o, jest jedna legendarna broń która się nazywa co może się skojarzyć osobą, które grały. Nazywa się Jack Hammer. Jest to SMG wyprodukowany przez Hyperion, który w czasie gdy mówi głosem Hedson Jacka. Także ten naprawdę po, no? poszli, poszli ostro nie? W, tej, w tej grze. Dodatkowo wiadomo, granaty, tarcze, modyfikacje do postaci, które też tutaj naprawdę potrafią zmienić kompletnie styl gry. Modyfikacje postaci i artefakty. To są dwie rzeczy, które mocno potrafią, potrafią Ci zmienić styl gry. Tak, jak modyfikacje postaci są jeszcze w miarę takie normalne, tak samo jak tak samo jakby w żadnych częściach. To są, to są takie dodatkowe przedmioty, które na przykład podbijają Ci jakiś skill. Na przykład jeśli w, dane, w danym skillu masz rozłożone trzy punkty, to taki przedmiot potrafi ci podbić na przykład jeszcze o 3 punkty dany, dany skill, więc wtedy się sumuje, masz, masz wtedy powiedzmy jakby to zdane 6 punktów, nawet jeśli dany skill kończy się a, teoretycznie na 5, tak mhm. potrafi po, ponad, ponad skalę podbić. A taki tak przedmiot. było w poprzedniej części, bo nie pamiętam? E, też było, no tak, w dwójce, w dwójce na pewno nie wiem, jak jedynka, pre-sequel chyba też. Nie? Także na przykład ja mam, ja mam jeden z który jest w MOUS, który daje ci regenerację amunicji po trafieniu krytyka. No, no. Przez, przez jakiś tam czas, ileś tam procent amunicji z magazynka ci wraca do magazynka. I na przykład mam to jeszcze podbite o jeden poziom, więc dużo szybciej się ładuje ta amunicja. Nie? Po prostu dużo szybciej, dużo więcej. Także także to też potrafi mocno zmienić, więc ja na przykład mocno cisnę na to, żeby trafić krytyki i żeby mieć broń z największą liczbą jakby naboi w magazynku, wtedy na tą sprawę, jeśli dobrze wszystko rozłożę i mam fajną broń, to nie kończy mi się amunicja w ogóle, mhm. także idzie, no. idzie to w ten sposób zrobić. To A... Hmm. Po, po, powiedz mi, Michale, czy tam był jakiś ten jest jakiś jest, stopień trudności, jeżeli jak odpalasz tą grę, tam wybierasz. Standardowo, znaczy na starcie nie Poziom masz, trudności. No. Na starcie nie masz czegoś takiego. Natomiast później jak przejdziesz, to możesz na przykład jeszcze raz włączyć fabułę to, co było w poprzednich częściach, czyli ten True world Hunter Mode lub, tutaj jest taka jakby nowość dla osób, które nie chce, którym się nie chce w ogóle przechodzić jeszcze raz fabuły, jest coś takiego jak tryb Mayhem. Jest Mayhem od 1 do 3 i wtedy po prostu na przykład odpalasz taki tryb ten Mayhem 1 i nieważne gdzie jesteś, czyli na przykład czy się cofniesz na pierwszą lokację w Pandorze czy będziesz na przykład na ostatniej lokacji w całej grze, wszędzie postacie będą miały na przykład 49 level lub przy Makeem 5 na przykład 51. No, w, ten, ten sposób, w ten sposób. No, no, wie, wie, wie. Także tutaj dostosowujesz przeciwników do, do swoich do swojego levelu. Nie? no, także to też jest, też jest moim zdaniem, spoko. No i fajne też, bo wtedy na przykład, jeśli masz odpalony ktoś z tych trybów w no to masz też podbity podbitą ilość kasy, którą zdobywasz, podbitą ilość Expa. I rzadkość lutu. Także to jest dobre, jak chcesz naprawdę, rzeczywiście twardo siedzieć przy tej grze i wyfarmić sobie jakiś fajny przedmiot. O, aczkolwiek no nie mogę tak słodzić tej grze, bo ma też swoje problemy. O proszę, A, to lubię. No. <laughs> Głównym problemem jest optymalizacja techniczna. O, czyli? To wystarczy. jest. A ty grasz na czym? Na PlayStation 4 Pro na no, PlayStation 4 Pro. No dobra, no. I tutaj niestety to trzeba oddać, że na ten moment cały czas gra potrafi mocno pochrupać. Widać bardzo, że gubi klatki. Niestety. Dobrze, że się e... nie zawiesza. No. Nie, nie, A czy zdarza tak, się, że, tak że, że wywala do menu dalej? Bo chyba po że był ten problem. Yy, znaczy, trafiało się tak rzeczywiście. Yy, mi chyba się to zdarzyło bodaj, że raz czy dwa razy, więc to nie był jakiś tam nagminny problem. Natomiast rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, teraz, teraz mi się nic takiego nie, nie trafiło. Natomiast nad czym bardzo ubolewam to jest to, że na tą sprawę chwilę po premierze wbiła do mnie znajoma, żebyśmy sobie pograli na kopie. Lokalnie, czyli tak Lokalnie. jak mówię. No. Tak. I tu się zawiodę niestety, Krystian. Pierdolisz. No Lokalnie of. to jest po prostu masakra. Graliśmy tak, grałem. E, graliśmy ale poczekaj, do... poczekaj, poczekaj. Czyli można grać lokalnie, tak? Tak. Czyli jest tak, screen? Można. fajnie. Można, można sobie wy, wy, wy wybrać tak jak w poprzednich Borderlandsach. Czy chcesz lokalnie poziomo, czy pionowo? E, tego nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. A widzisz, albo w e, tak było. Graliśmy chyba poziomo, jeśli dobrze pamiętam. E, ale. E, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to wystarczy, no to jest po prostu masakra. To tak gubi klatki, tak się zaczyna przycinać y, przy dwóch osobach na ekranie, że to jest coś strasznego. Ale Masz, cały czas? Y, znaczy cały czas nie, jak się zaczyna dzieć więcej, albo jak jedna osoba wejdzie do menu. No po prostu menu, to, to, to <gry> ekwipunek i tak dalej, to, to ja. praktycznie zabija ci grę. No? Także jeśli, jeśli już z kimś grasz to nie, nie odpalaj ekwipunku, nie? to taka, taka, taka moja porada, bo naprawdę ekwipunek to mieć się tą grę do, do cna. Między to, to, to, to wyglądało w ten sposób, że wiesz, my gramy w dwójkę i jeszcze do, dołączył się do nas po online kumpel, Gryliśmy w trzy osoby i to wyglądało w ten sposób, że gramy, mamy jeszcze odpalony mikrofon na, na czasie z tym, z tym kumplem i było tak że ja gram, strzelam i nagle ta znajoma odpala menu kurde, czemu włączyłaś to menu? Teraz się wszystko zaczęło zacinać nie? no i, i po prostu nawzajem do siebie pisgamy, jak to pizgaliśmy jak, jak któryś z nas odpaliło menu żeby coś tam pozmieniać w ekwipunku także no to, jest, to jest naprawdę dramat jeśli Poradnie, chodzi... jak zakończy znajomość grając w borderland 3? <laughs> tak. Odpalmy mniej w czasie walki z bossem. No, ale jeśli to połatają, moim zdaniem gra jest naprawdę świetna. Dodatkowo bardzo mocno poszli w przekazywanie jakby całej fabuły, całego lore, całego świata. Mocno w stylu w Destiny, czyli to jest przekazywane przez audiologii, przez jakieś jakieś zapiski także jest dużo rzeczy, które są niepowiedziane w fabule, możesz tam jakieś nawiązania do tego złapać ale są na przykład powiedziane właśnie w misjach pobocznych, czy właśnie w jakichś audiologach, czy, czy w zapiskach nie? myślę, że tutaj jeszcze mogę powiedzieć, na pewno, na pewno udźwiękowienie jest świetne, nie? To, też, to też trzeba im oddać, że na pewno muzyka jest bardzo, bardzo dobra muzykę lubiłem bardzo w poprzednich częściach nie wiem na ile lubisz elektronikę, ale jest świetna świetna piosenka, znaczy świetny utwór jeden z teraz eventowego Halloween, jak był event Halloween był boss generał kapitan Hunt się nazywał i po prostu muzyka z drugiej fazy walki z tym bossem, to jest jeden z lepszych utworów, jakie od dawna słyszałem, słyszałem w grach, takich Szybki, dynamiczny. Eee, może o tym świadczy się to, że jak zgrałem sobie eee, tą piosenkę na, mm, do samochodu, to dawno mi się tak dobrze gazu nie przyciskało. Nie? Mm, brzmi kosząco. Eee... <laughs> Zresztą mogę Wam podesłać jeśli chcecie. Poczekaj, wiesz co? Eee, wie co Michale, bo miałem do, do, do jeszcze takie pytanie, lokalnie, bo w jak grasz, to ta grafika jest gorsza, domyślam się. Tam jest duży spadek jakości tej grafiki. Nie chodzi mi tylko o klatki. Znaczy inaczej. Na czwórce Pro masz opcję ustawienia w menu. Czy chcesz grać w trybie performance czy resolution? I mimo tego, że ustawiałem na performance to ta gra i tak no działa nie najlepiej. No? A to, a, a, ale to, to spróbuj tą drugą opcję. może, może, to może tak... Na resolution, tak? Żeby... Żeby no tak, oczy... ale wiesz, że czasami jest coś pojebane, może po prostu coś się odhacza jest trochę lepiej, wiesz. No. E, mo... Nie wiem no i tak teraz gram głównie sam, więc. No tak, tak, tak, tylko wiesz, kurczę, no Borderlands e, grałem dużo online, faktycznie ze znajomymi, ale, ale akurat to jest bardzo, naprawdę bardzo fajny tytuł lokalnie, szczególnie te starsze bo w takim razie no, nowy, jak mówisz, chyba jest w ogóle niegrywalny w, w lokalsach. A szkoda. Znaczy nie, no, da, da się grać, w sensie, przeszliśmy parę misji, e, graliśmy chyba tam, z, nie wiem, z 3 godzinki jakoś, Aha. E, i to nie jest tak, że się nie da w, to, w tą grę grać, tylko no, rzeczywiście ma swoje mankamenty, że no, duż, jak się zaczyna dużo dziać, no jest dużo efektów, e, gdy mimo wszystko wycią wyciska ostatnie poty z konsoli, jeśli chodzi o wszystkie te efekty nawet e... z pro nawet z pro, nawet, nawet z pro. się boję, co, co jest na normalnej wersji no, nie ja to. też się boję, co jest na normalnej e... wersji jest ciężko, bo znajoma właśnie mam normalną i... <śmiech> <śmiech> to też narzeka na to bardzo E, e, słuchaj, ja mam tutaj taką... A, w ogóle nie ma polskiej wersji, nie w tym? To... Nie, nie ma. To, to rzadko się teraz zdarza, że nie możemy tak. tak. e, A zobacz, mam taki minus. E, czasem gom... czastość przeciwników daje się we znaki nie tylko w endgame'ie. O co w ogóle chodzi? Wiesz w ja, w, no, ogóle? w sensie, że przeciwnicy są jak gąbka na naboje. E, ale to Aha, no to, było, wiem, za... to czyli... było zawsze, więc... Czyli... To no taki, tak, w sumie zdaniem, tak. Bardzo, w sumie... bardzo z dupy, z dupy argument. Tak. Sobie tak, zawsze waliło ja się wiesz, te, te, te ma, ma, Są przeciwnicy, którzy rzeczywiście łykają twoje kule, jak. Chciałbym tutaj rzucić jakimś porównaniu do filmów dla dorosłych, ale się powstrzymam. Aha, e... o to ci chodziło. <śmiech> łyka kule. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, no. No, także no, są rzeczywiście tacy przeciwnicy, ale to jest to jest element tej gry, to moim zdaniem to nie jest uh, żaden minus, to jest po prostu coś, co w tej grze było od zawsze, nie wiem, czy nie wiem, jak bardzo grałeś w dwójkę i nie wiem, czy grałeś... No, przeszedłem Zobacz... jedynkę, przeszedłem w tak. dwójkę A Do tego endgame'owego dwójka... bossa w dwójce? Słucham jeszcze raz Czy, czy przechodziłeś tego endgame'owego bossa w dwójce? E... E... Modfusa tak się nazywa e... E... Co było na samym końcu? E... Nie, nie na samym końcu na samym Później końcu... jeszcze na samym końcu miałeś, miałeś jednego. Kuczujesz, już to było tak dawno. To było na PS3. Ale, ale, ale. był jeszcze na, na sam koniec jakby po skończeniu fabuły miałeś no. opcję walki z takim potworkiem, który się nazywał Terramorphus. No. I żeby w ogóle do niego podejść, musiałeś zapłacić Eridium. No. Po czym Wpadajcie takiej dziury i wyskakiwał wielki robot z ziemi, który miał ee, pasek HP na, na całą szerokość telewizora. <grym> Boże, to musiało być śmieszne. E, wiesz, co chyba z tego, co mi mówisz, to nie, to, to nie, to nie walczyłem z nim w takim razie. Wiem, że przeszedłem grę, ale nie znaczy przeszedłem tak, No tak, no, okay, no wiesz, Fabułę można przejść be, znaczy, fabułę przechodzisz bez walki z nim. Także... No tak, tak, tak, nie w, w, w porządku, więc mogłem z nimi walczyć. O. No, Także no to jest, mówię, to nie jest moim zdaniem coś, co, co jest jakimś e, e, minusem w tej grze. nie? No że... dobra, ale, ale bo ty mówisz, że przeszedłeś i co? I przeszedłeś i masz jeszcze tam e, do roboty parę rzeczy? E, znaczy ja głównie w tym momencie się skupiłem na rozwoju swojej postaci, w sensie mocno farmie przedmioty e, pod, kon Czyli pod konkretny to... build. Czyli są tam jakieś specyficzne miejsca, gdzie można sobie farmić? Tak, tak. Jest, jest kilka takich miejsc. No ja osobiście się skupiam bardzo na e, ostatnim bossie na jednej z planet, na planecie Eden 6. E, mm -hmm. Tam jest to prostu boss, który jest o tyle fajny do farmiania, że on nie ma żadnych etapów, w których e, ma ten typ immun, że nie jest odporny na, na wszelkie ataki. No. bardzo fajnym miejscem na farmie jest teraz właśnie ten, ta lokacja eventowa z Halloween Hack się nazywa zresztą też bardzo fajne broń z tego z tego lecą uh -huh. i jest jedna farma, która mi się bardzo opłaciła jest, która jest jednocześnie Easter Eggiem z Destiny to nie wiem jak bardzo jesteście cięci na to ale to tak, może uprzedzę, że, że to może być w tym momencie trochę spoiler, więc słuchacze, którzy są bardziej wrażliwi, proszę ewentualnie przewinięcie kawałek dalej. Mianowicie jest taki przeciwnik jak Dinklerbot, to jest na, nawiązanie do. A, tak, tak. Destiny Destiny, co? Podkładał głos, nie? Tak. Peter Dinkler, czy jeszcze pamiętam? Tak, tak, ale to chyba gdzieś czytałem w ogóle gdzieś o tym w internecie. W każdym razie, jeśli zabijesz tego przeciwnika, który się randomowo spałni, wypada coś takiego jak lutagram, czyli jakby nawiązanie do engramów z Destiny. A jeśli oddasz go odpowiedniej osobie w, na statku no to może Ci wypaść jakaś broń najczęściej jeśli oddajesz tylko jeden ten lutagram, wypada Ci po prostu zwykła biała broń, mimo tego, że ten lutagram jest oznaczony jako złoty to też jest nawiązanie do początków Destiny jedynki, w której właśnie mimo tego, że miałeś na przykład legendarny Ngram wypada Ci jakaś broń zielona, czyli ta najsłabsza no czy, nie, czy biała nawet w każdym razie no, najsłabsza broń ci potrafiła wypaść z, nawet z, z lepszego engramu. Później to załatali, że, że jeśli masz engram, który jest z koloru fioletowego, no to minimum ta fioletowa broń ci wypadnie. No, no to ciekawe. No e... plus wiadomo, no, w tej grze no, jest, jest dużo takich smaczków dla, dla osób, które znają jakby fabułę, które wiedzą, co się działo wcześniej. Są też smaczki oczywiście takie bardziej popkulturowe. Także jest są też, no jest, jest sporo tych easter eggów, nie? Czy jest klaptrap? No oczywiście, że tak. <śmiech> znaczy, on było zamierzenie po... z tym klaptrapem, że on ma teraz inny głos, nie? E, tak, aczkolwiek moim zdaniem nie różni się on jakoś bardzo od oryginalnego. No to dobrze. No. E, <śmiech> znaczy przede wszystkim klaptop. nie wiem czy wiesz, ale jest misja, że po prostu klaptopowi składasz jakby dziewczynę. E... Kupuję. <śmiech> <śmiech> jest motyw, że właśnie próbuje odbudować z części, które tam pozostały rozsiane po, z, tych, z tych klaptafów, które, z, które Jack zniszczył. Zbiera, każe Ci zbierać części po prostu z nich. To jest jaka kolejna znajdźka jakby na, na mapie. Nie? Każe Ci zbierać te części i później jest składana jego, jego dziewczyna z tych części. Także, także też spoko motyw. Ten, Ja tu jeszcze przeczytałem sobie Michale, możesz mi to poprawić, że są dwie opcje grania z, z, ze znajomymi. Kooperacja albo przyjacielska rywalizacja. Tak. I o co, i o co w tym w ogóle chodzi? E, to, są, to jest tak, e, tak, nie pamiętam, który jest który, ale jeden z tych typów jest taki, że e, jak było w poprzednich grach, że jeśli grałeś e, z kimś e, i zabiliście bossa, Leciał jakiś lud, no to tam był, mogło być tak, że kto pierwszy złapie dany przedmiot, to jest jego przedmiot, nie? Eee, I tutaj właśnie jest tak, że. Poczekaj, może... poczekaj, ale, ale kiedy tak było? No w sensie we wszystkich porządnych częściach. Ale ty nie, nie miałeś swojego ludu? Nie. Nie no wiem, ja. kto pierwszy ten lepszy był. No. Nie, właśnie. No. Miałem wrażenie, że każdy miał swojego. No lód. nie. A nie, no. nie, nie, masz rację, tak, przecież Później się dzieliliśmy zawsze tym, tak, dobra No właśnie. Tak, tak, tak A tutaj, tak, tutaj tak. analiza, Bo właśnie... potrzebujesz snajperki, jest takie, takie Tak, tak, pamiętam dobra. już, dobra, no. no A tutaj masz właśnie dwie opcje Albo grasz tak jak po staremu, że tak powiem mhm. Czyli, że lud jest wspólny Albo grasz Na nowych zasadach to, to są zasady, które ja osobiście bardzo lubię bo się nie stesujesz tym, czy ktoś ci podpiewszy przedmiot, czy nie, czyli właśnie, że każdy ma lód dla siebie i zazwyczaj dopi to samo, po prostu dla każdego, tylko że pod, na innych statach, aczkolwiek czasem się zdarzają różnice między, między kątami, nie? Mhm. Czyli, czyli każdy ma swój? Znaczy, no ja osobiście tak dam, ale nie musisz tak grać, nie? Uhum, uhum. Ale nie, to w no porządku opcja, to się to, to, to, ma, tak, to ma więcej sensu, nie? Że nie... Chociaż, kucze, no też zależy, wiesz, jeżeli macie różne postacie i gracie różnymi brońmi, no to spoko, no to, to można grać nie? No, nie masz, masz o tylu różnych broni, żeby żeby wybierać w sensie, że... znaczy poczekaj, masz tyle samo broni co pewnie było w starych Borderlands znaczy, tak? Tak, w sensie chodzi mi SMG, rakietnice tak, no to powinieneś mieć ile? 8? Okay. No, tylko dziewięć. Że wiesz, ja na, ja na przykład staram się już wszystko w postaci mieć tak żeby e, na każdy slot czyli 4 e, mieć no. różne rodzaj broni no tak, no to, to, to tylko wtedy jest sens w ogóle coś takiego robić. oczywiście, no. bo to chodzi też o może że ammo ci brakuje albo nie brakuje, tak znaczy mi raczej nie brakuje. No tak, bo jeszcze, jeszcze podchodzisz sobie pod coś tam, ale, ale... No tak, tak, tak. Nie, no to, to, to ma sens. A powiedz mi jeszcze, bo jest, jest napisane, że są lagi w tej grze online. W ogóle, jak się gra. Znaczy ja nie odczułem. A grasz online z randomami w ogóle, Michale? Z randomami nie, jedynie ze znajomymi. Aha, no właśnie jestem ciekaw, jak z randomami by to szło. No. I, i poczekaj, bo to grasz tylko ze znajomymi. A powiedz mi jeszcze, o, wiesz co mi możesz powiedzieć, bo pamiętam w Borderlandsach te skalowanie skalowanie było takie sobie, w sensie chyba z tego, co pamiętam, to było to tak, że nie było sensu grać z kimś, kto ma bardzo dużą duży level większy powiedzmy albo mniejszy od ciebie. Mm, tak, teraz, teraz jest tak, że jeśli ktoś grzesz... znaczy nie wiem jak to wygląda przy mm, przy tej opcji gdzie każdy ma, gdzie razem macie ten sam loot, wiem, że w tym, czy to, się, czy to jakoś robi różnicę, natomiast przy tej opcji, w której ja gram, czyli właśnie, że każdy ma swój loot, jest tak, że postacie, w sensie przeciwnicy dostosowują się do twojego levelu, i czyli, czyli tak, jeśli ty masz level 20, a twój kumpel ma 10, to ty widzisz przeciwników na levelu 20, a twój kumpel na tych na, na 10. Aha, czyli ty masz trochę... No, no, to, no, to, to, no to dobrze to rozwiązali w takim razie. Tak, tak, tak. To rozwiązali to świetnie. No okej. Okay. No to spoko. To mamy dosyć ciekawą grę. I co? I widziałem, że jakiś dodatek zaraz wychodzi. Już zaraz wychodzi. Znaczy nie zaraz wychodzi, będzie w... 20 listopada, czyli w środę o no godzinie 17 na, twi no to... na Twitchu ma być prezentacja pierwszego A. dodatku takiego typowego DLC A. płatnego. A no teraz, teraz na, na dniach się będzie kończyć w sensie chyba do, do grudnia trwa event halloweenowy. Który co jest, jest, co jest który tym też bardzo fajnie wypadł. Więc to jest tak, że pojawił pojawi się na statku. Pojawiła się nowa postać, która daje ci zadanie. Um, I e, masz, e, masz przeciwników, którzy są, mają taką, jakby poświatę zieloną, lub czerwoną, lub żółtą. E, I to znaczy, że oni są opętani. E, czyli, jak zabijesz tego przeciwnika, to z niego wylatuje taka czaszka. E, I w zależności od koloru, tam cię atakuje. Tak? Zielone po prostu na ciebie lecą, czerwone. Najpierw lecą w Twoją stronę, później zaczynają w Ciebie strzelać, a na końcu wlatują w Ciebie. I żółte to są to są czaszki z lutem, więc one po prostu spieszają przed Tobą. W każdym razie, jeśli taka zielona czaszka w Ciebie wleci, to zmniejsza Ci się celność, czasem Ci się zmniejsza szybkość, ale głównie chodzi o ten rozrzut, nie? że po prostu jak masz celownik, taką kropeczkę, to ona Ci powiększa, z każdą jedną czaszką ona Ci się powiększa z drugiej strony razem z tym eventem wleciały bronie, które też mają dodatkowe efekty, jeśli masz na przykład właśnie to jest tam poziom teror, ter, terror level ten poziom terroru jeśli się zwiększa bo no na przykład masz na przykład, że jedna broń jak masz tą broń założoną to i jesteś pod wpływem tego debuffa to wtedy na przykład regeneruje ci się zdrowie albo twoja broń ma większy fire rate albo jak przeładowujesz ją, to zjada ci cały, cały ten teddy i robi taki wybuch wokół ciebie. Także są też, są też plusy tego. Nie? Mhm. Eee, czyli, Michale, czyli, czyli można powiedzieć, że poza grafiką. Eee, to Z znaczy grafiką to... bardziej, bardziej performancem samej gry, w sensie spadkami, spadkami klatkarzy. Eee, tak, nie, ale, ale by, eee, bardziej ch ch chciałbym powiedzieć tak, bo, bo tych różnic, znaczy, powiedziałeś mi trochę tych różnic, trochę tak, dołożyli tych różnic, ale kurczę dalej nie jestem przekonany, czy faktycznie tych różnic jest aż tak dużo. Eee, znaczy, inaczej, tak. jeśli nie jesteś, jakby fanem tej gry, to pewnie i tak się nie przekonam. Tak? Nie, nie, nie, właśnie nie jestem, nie. właśnie jestem fanem tej gry. Tylko, że kurczę, no, z, z speed screenem się przeraziłem. Jeszcze gdzieś w ogóle czytałem, że właśnie teraz na Eurogamerze czytałem, że w ogóle split screen jest niegrywalny. Hmm, e, czy też na Eurogamerze polskim czy angielskim? Polskim, polskim. polskim. E, to akurat, nie Spójrz sobie dokładnie na screeny i zobacz e, e, lobby. Po lewej, po lewej stronie w rogu na screenach. No, kompletnie nie wiem, o co ci chodzi, okej. Okay. No, jak masz recenzję na Eurogamerze Polskim? No. E, to są screeny. No, są. No, i zobacz sobie e, niki graczy, którzy są w, w tym lobby. E, I chcesz mi powiedzieć, że tam jest gdzieś twój nick. Drugi screen. Sobie zobacz w całej recenzji. No dobra, jesteś, widzę cię. Znaczy, no. domyślam się, że to jesteś ty. E, Okej. Okay. No dobra. E, tak. E, nie, po prostu Michale, mówię, ja po prostu grałem w te Borderlands'y, zrobiłem strasznie dużo misji i jakbym miał kupić teraz nową część, to w ogóle masakra, szczególnie, że dalej tego prequel'a przeszedłem, nie? A właśnie, powiedz mi, jak długi jest ten Borderlands 3? Ile, ile, ile to się gra, żeby to wszystko przejść? Ja chyba mam na liczniku spokojnie z 50 godzin. No tak, ale ty y, przeszedłeś i jeszcze grałeś dalej, tak? Mm, tak, natomiast y, ciężko mi powiedzieć, powiem ci tak, ciężko mi powiedzieć, bo ja po y, prostu byłem umówiony ze znajomymi, że tak, gramy razem, przechodzimy fabuły razem mhm. i po prostu to było tak, że graliśmy razem w story, ja sobie przechodziłem poboczne, graliśmy razem w story, przechodziłem poboczne kolejne nie? i tak mhm. y, i tak w kółko. Y, ale no myślę, że spokojnie z, nie wiem, 20 godzin. Ale czy, czy to jest taka sama e, długość jak na przykład Bordelancek dwójce? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo ja też Bordelancek dwójkę przechodziłem już dawno. No, 100 lat temu. No, no to, to tak samo ja. E, Okej. Okay. No dobra. E, dobra. E, Michale W., Myślę, że tak. No, bordelansy są spoko. Ja na pewno kupię. Bordelansy kupię, bo to jest zajebista gra, szczególnie, że, że nie wiem, ja, ja, zawsze, ja zawsze tak miałem syndrom jeszcze jednej misji, nie? Tutaj przechodzę, kurczę, już tutaj wypadałoby i spać. Ej, dobra, jeszcze jedną misję odpalamy. Dobra, jeszcze jedną zrobimy. I kurczę, no można było w to grać i grać i grać i no po prostu e, to, były, to były piękne chwile, to były naprawdę Zresztą piękne chwile. Tak, my też tak mieliśmy. Tak, tak. Nie no, kurczę, no, to jest właśnie magia Bordelansów, nie? Świe świetna, zawsze to była gra eee, na pewno ją sobie ogarnę, nie? Eee... Znaczy, no mówię, bardzo płeza, moim zdaniem jest naprawdę bardzo bardzo, bardzo dobra mhm. Jak będziesz ogarniał, daj znać chętnie też sprawdzę i w, w jest, jest frajda Tak, jest, jest naprawdę bardzo fajna Okej, okay. eee, dobra słuchajcie, zostało nam, jak widzicie widzicie, mniej niż 15 minut odcinka, więc Michale, S, nie rozdrapujemy dzisiaj Kola E, przy, Przynosił. A ja się śpieszyłem z singlem. No, widzisz. A to dobrze, to jeszcze będziesz mogła ogarnąć rewelacyjny treny. się e... multi dopracuje. E, a ty nie musisz. Ale w ogóle myśnie e. razem zagrać, Michale. Jasne, jasne. E, tryb dwa na dwa jest naprawdę wart sprawdzenia i, i żeby przysiąść do niego we dwóch, bo, bo robi robotę. Okej. Okay. To może się e, wciągniemy w przyszłym tygodniu, to będziemy mieli jeszcze e, taki. Wspólny koop ogarnięty. Słuchajcie, a ja jeszcze, jeszcze szybko, bo mamy te z 10 minut, to jeszcze mogę o czymś powiedzieć. Słuchajcie, opowiem o planszówce. Kupiłem sobie planszówkę bodajże w czwartek Amazon Prime, więc piątek przy, przyszła już mi do domu i w sobotę już grałem, czyli wczoraj. I dzisiaj, dzisiaj Wam powiem, co tam się dzieje. Słuchajcie, Azul. Gra nazywa się Azul, planszówka nazywa się Azul. Ma 40, chyba 41 miejsce na Board Game Geek, czyli jest całkiem niezła. Jest dosyć nowa, bo chyba ma dwa albo 3 lata więc to jeżeli chodzi o te topowe panszówki, to naprawdę jest bardzo młodziutka panszówka słuchajcie, i panszówka jest bardzo casualowa, bym powiedział taka dla początkujących nawet, nawet dzieci w nią mogą grać, wydaje mi się słuchajcie, gra polega na tym, że w woreczku, takim woreczku a la scrabble mamy 100 płytek i to jest tak, że w tych, te płytki, to, to tak, tak na dobrą sprawę jest 5 różnych powiedzmy wzorów, kolorów razy 20, więc mamy po prostu e, tak, i, i to nam tworzy ilości 100. I słuchajcie, i gra polega na tym, że każdy ma na przed sobą planszę, e, dokładnie to wszystko wygląda jak mozaiki, te płytki wyglądają jak mozaiki, wyobraźcie sobie taką jakby glazurę, zresztą jak zobaczycie Azula, wpiszcie sobie w net i to pudełko przedstawia wam w ogóle jak te płytki będą wyglądać. I słuchajcie, waszym zadaniem jest e, e, e, e, e, brać sobie te płytki, one są wystawiane na 100 na, na środek, e, tak Parami po cztery, i waszym zadaniem jest z takiego zestawu czterech wybrać sobie jeden kolor, który sobie zostawiacie, a resztę wyrzucacie. I opcja polega na tym, że macie taką, jakby pół piramidy, którą sobie zapełniacie tylko i wyłącznie jednym, e, tylko i wyłącznie jednym, e, że tak powiem, wzorem, e, czy tam kolorem tych, e, tych płytek. I, I później, jak już sobie zapewnicie, tam macie, możecie mieć pięć takich samych, 4, 3, 2 i 1. Jak już sobie je zapewnicie, to one później budują wam taką fajną mozaikę, którą macie po prawej stronie waszej takiej planszy gracza. I, i, i, cała, I cała słuchajcie, cała zabawa polega na tym, żeby po prostu z tych płytek robić pewne wzory pionowe i poziome. Eee, tak, żeby robić poziomy pionowe. No i oczywiście trzeba tam troszeczkę uważać, żeby tych płytek nie wziąć za dużo, bo jak weźmie się powyżej pięciu, bo jest pewna później możliwość, że bierzecie płytki ze stołu, które zostały i można wziąć na przykład jednego koloru 10, a Wy macie maksymalnie miejsca na pięć, więc te pięć niewykorzystanych da wam minusowe punkty. Więc trzeba też na coś takiego uważać. I słuchajcie, suma summarum trzeba robić tak, żeby sobie tą piramidkę fajnie układać kolorkami, które Was interesują i patrzcie też, co robią przeciwnicy i tutaj jest sporo takie negatywnej interakcji, obliczania, że dobra, ja wezmę to, patrzycie na planszę przeciwnika, aha, on nie potrzebuje tego koloru, to ja mu zostawię ten kolor w takim razie i wezmę inny kolor, żeby go upieprzyć, żeby wziął, żeby, żeby, żeby po prostu miał minusowe punkty. Gra jest maksymalnie do czterech osób, i w sumie dobrze się sprawdza w czterech i w trzech osobach też, w dwóch nie za bardzo, bo po prostu wiecie co przeciwnik będzie brał ze stołu i co wy zostawiacie po prostu troszeczkę taktyka w tej grze się zmienia jak gracie tylko w dwie osoby więc słuchajcie, bardzo fajna gra, taka, no mówię casualowa, prosta nie trzeba jakichś tam zaawansowanych rzeczy rozkminiać przeciwnikowi, tłumaczyć nie wiadomo co tam się dzieje, bo powiem wam, że w ogóle wziąłem tam do znajomych tą planszówkę, później i spoko, wszystko graliśmy, później wziąłem Agricole. nie wiem, może ktoś kojarzy, nie kojarzy, ale jeżeli kojarzycie bardzo dobra planszówka też i, i oni zginęli, oni po prostu zginęli przy tym ile tam rzeczy trzeba ogarniać, więc po prostu Azul mówię, że to jest bardzo fajna planszówka do tego, żeby w ogóle wejść w świat planszówek. Jest bardzo przyjemna, dzieci mogą w to grać. Pomimo prostej mechaniki, bo mechanika jest naprawdę prosta, układanie tych mozaik, daje to sporo głębię i wychodzi logiczne myślenie i pewna kalkulacja, więc to też nie jest tak, że pomimo prostej mechaniki gra jest prosta, bo, bo nie, bo ona, ona jest dosyć trudna i powiem Wam, że wcale się nie dziwię, dlaczego jest tak wysoko na na właśnie Board Games Geek. No i w sumie, słuchajcie, no, mogę ją jak najbardziej polecić, nie mam do nich minusów, słyszałem tylko z minusami jest taka opcja, że czasami, znaczy tak, tak słyszałem i jeszcze nie miałem, nie, nie zagrałem jeszcze tyle u partii, że, że te płytki mogą się niestety troszeczkę zdzierać, no bo wiadomo, one są woreczko, one są losowane, więc one o siebie ocierają. Więc może nie tyle ocierać, co po prostu mogą się porysować, bo tam wzór z tego nie zejdzie, nie ma nawet takiej opcji. Ale po prostu mogą się troszeczkę porysować. No i mówię, inaczej się gra w dwie osoby, inaczej w trzy i w cztery. No chyba najlepiej trzy, cztery. Chociaż w dwie osoby no niby można, ale, ale to są inne planszówki, do tego wydaje mi się, że lepsze. No i może troszeczkę jeszcze odstraszająca jest scena, bo planszówka jest dosyć droga. Mam tu na myśli około 150 zł bodajże, nie, nie wiem ile w Polsce kosztuje, jak tu kupowałem na Amazonie za 32 funty, ale no chyba wy macie trochę tanie, 120-130 zł w Polsce, ale tak czy siak co na tą zawartość to wydaje mi się, że jednak i tak jest stosunkowo droga no bo tam nie ma nic w tym szczególnego, no może te płytki, one naprawdę ładnie wyglądają i, i ten, ale no bez przesady, to, to, to nie jest aż tyle warte, no ale płaci się też za pomysł twórcy, więc, więc tak to mniej więcej wygląda, więc słuchajcie właśnie widzę, że 29,99 euro jest z ceny z 40, nie wiem czy to jest czy 40 to jest taka cena prawdziwa no właśnie, i to masz to na Amazonie tak, na Amazonie no niemiecki. i ja też brałem, to ja miałem 40, chyba 4 funty i właśnie skreślone na 30 chyba 1,90 albo 32,90. <grych> więc e, jaką wy macie promocję jako ja, nie? E, no sporo. E, no, no, no. Nie, ale, ale też zainteresowałem się tym, ponieważ dostałem, e, wiesz co, voucher dostałem tam 20 funtów, e, więc po prostu sobie dołożyłem do tego i kupiłem sobie tą płaszczówkę. To właśnie był mój taki pierwszy wybór, tak jakby. E, no. Więc słuchajcie, no tak, grę jak najbardziej polecam wszystkim, wszystkim, wszystkim, jak leci troszeczkę e, e, żeby troszeczkę e, pograć sobie w coś lżejszego. Gra się tak mniej więcej od pół godziny do godziny. E, więc ten, powiem wam, że zostało to przetestowane, że starsze osoby też lubią, babcia, dziadek. E, jeżeli wiedzą, jak się gra w warcaby, w szachy, to tej mechaniki też się nauczą, bo ona nie jest z, z, z, e, trudna i i, no i mówię, logiczne myślenie. Tutaj wchodzi logiczne myślenie, więc e, tu wygrywa naprawdę osoba, która jest lepsza. E, no. E, I tyle o Azulu. E, tyle chciałem powiedzieć. I w sumie, słuchajcie, no będziemy kończyć ten odcinek. Jak zauważyliście, no Call of Duty nam się niestety nie udało, ale przynajmniej dobrze rozwaliliśmy Borderlands'y. Chyba powiedzieliśmy o tym wszystko, co się dało. Więc dzięki Ci, Michale, że wpadłeś. E, nie, wiadomo, Dzięki bardzo. No. Więc, więc tak, więc słuchajcie, pomału będziemy kończyć nasz 146 odcinek. Więc standardowo wchodźcie na stronę bezmienny.pl. Tam wrzucamy nasze odcinki. Poza tym jesteśmy na Spotify. I tam oczywiście możecie sobie nas dodać. Nie wiem, czy tam jest jakaś opcja subskrypcji. Tego? Jest opcja followowania. A followowania, aha. Czyli masz pewnie jakąś informację, jeżeli jest nowy odcinek. Jasne, to... masz na liście. Ja oczywiście nasz podcast followuję i zachęcam słuchaczy do zrobienia tego samego. Mhm. E, tak, więc tam jesteśmy oczywiście na YouTubie, e, to tam też możecie dać suma, e, nie musicie, to, to dla leniwych, co, co po prostu chcą w sobie na przeglądarce i posłuchać. To na YouTubie też macie taką możliwość. Oczywiście jesteśmy też w radiu, czyli Black Widow Radio i to jest radio, w którym możecie nas też posłuchać, tak i coś jeszcze pominąłem chyba nie, wpadajcie oczywiście na bezimienny podcast na Facebooka i na naszą grupę facebookową parę osób się zaapało, czasami wrzucimy coś, czasami o czymś się napiszemy no i w sumie by to było chyba na tyle chyba nie chcę nic już ciekawego powiedzieć, tak, więc słuchajcie 146. odcinek dobiegł końca. Moim gościem był dzisiaj Michał? Kto? <laughs> okay. Ten żart jeszcze nie, nie stał się śmieszny. Jeszcze, jeszcze nie wyczerpałem. No ale, ale, ale wiecie co, ja nie będę miał nigdzie być może już takiej możliwości, żeby było tak śmiesznie. Nie? No. Dobra, no to był z nami Michał Wiśniewski. Dzięki bardzo, na razie. Ok, był z nami e, e, Michał Stiller. Dziękuję bardzo, do następnego razu. Okej, okay, i wy z nami Krystian Kenda czy ja. No i słuchajcie, standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia, do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej.